Hej, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dziś przed mikrofonami skład, który dawno nie nagrywał tylko we dwójkę. E, ja nazywam się Marta Płaza, a jest ze mną Jerry. Hej Jerry, ostatnio chyba słyszeliśmy się przy okazji uwolnienia, prawda? No i to możliwe, to możliwe. Faktycznie <laughs> dawno w tym składzie nie nagrywaliśmy, e, no ale powracamy, myślę, że z czymś fajnym. Także cieszę się już na tę rozmowę. Dokładnie tak, rzeczywiście trochę wody w Wiśle już upłynęło. Dzisiaj zmieniamy tematykę no, diametralnie z takiej redneckiej na historyczną, bo omówimy dla Was taki chyba trochę zapomniany, czy słusznie, czy nie, to się okaże w finale naszej dzisiejszej rozmowy e, serial Amazona o enigmatycznym tytule Łowcy, którego producentem wykonawczym był sam Jordan Peele, więc e, to jest już jakieś nazwisko, które no niejako może dowodzić pewnej jakości. Jerry widział łowców ostatnio po raz pierwszy, czym zainspirował mnie do powtórnego sensu chyba jakoś po dwóch latach przerwy, więc możecie się domyślać, że <grych> żywię wobec tej historii no powiedzmy ciepłe uczucia, chociaż może nie tyle względem samej historii jako takiej, co względem tego może co ta historia nam mówi o, o w ogóle jakiejś tam szeroko pojętej popkulturze, w jakiej e, współcześnie funkcjonujemy, czy może nawet bardziej co mówi nam o takich strategiach krytycznych, bo o tym sobie na pewno dzisiaj mm, też, też porozmawiamy. Powiem ci, że ja się w ogóle bardzo cieszę, że będziemy omawiać łowców tuż po tym, gdy z Bogusią omówiłyśmy wzdłuż i wszerz tatuażystę z Auschwitz, bo to jest chyba taki drugi biegun opowiadania właśnie mhm. o tego typu historii. Tak, tak, zdecydowanie. No tutaj to podejście do historii i przekazywania też, nie wiem, trochę wiedzy powiedziałbym, jest zupełnie inne, i to też sobie podyskutujemy na ile to jest w obecnych czasach strategia gdzieś tam interesująca dla widzów, no bo tak jak wspomniałaś teoretycznie serial nie bardzo stary, no bo pierwszy sezon debiutował bodajże w 2020 roku, drugi w 2023, a wydaje mi się, że nawet na tle tych innych produkcji Amazon Prime, których jest dużo i które co do zasady mam wrażenie, że są dobrze oceniane, no to właśnie łowcy są raczej takim serialem, który niezbyt często gdzieś tam się pojawia w dyskursie około popkulturowym także, także no, trochę będziemy mo być może tutaj um, zadawać temu kłam, że warto o tej produkcji rozmawiać. No, właśnie, to jest dość ciekawe, że ten serial gdzieś tam krytycznie przepadł, ale też w sumie widzowsko, bo powiem ci, że ja nie spotkałam się chyba wśród gdzieś tam szeroko pojętych znajomych z osobą, która by oglądała Łowców, więc jesteś pierwszy. <śmiech> <śmiech> Dlatego bardzo się cieszę, że sobie porozmawiamy, bo wbrew pozorom jest to rzeczywiście produkcja, z której można dużo różnych ciekawych rzeczy wyciągnąć. Dlatego mimo jej wad nie skreślałabym już jej tak na starcie, no ale zobaczymy co nam z, z dyskusji wyjdzie w finale. Może jednak skreślę, przekonamy się. W każdym razie tak, tak jak już zaznaczyłeś, pierwszy sezon pojawił się w, e, dokładnie 21 lutego 2020 roku, czyli w takim momencie, gdy wszyscy byliśmy pozamykani w domu, e, co teoretycznie powinno pomóc tej produkcji, no ale jak było e, ostatecznie, no to też sobie o tym porozmawiamy, a drugi no prawie 3 lata później, 13 stycznia m, zeszłego roku. E, samą fabułę wydaje mi się, że można m, podsumować takim jednym e, krótkim zdaniem, które brzmiałoby mniej więcej tak, łowcy to serial opowiadający o grupie żydowskich, chociaż nie tylko, mścicieli tropiących i mordujących nazistów osiadłych w Stanach Zjednoczonych po zakończeniu II wojny światowej, którzy to w Stanach Zjednoczonych planują, stworzenie y, Czwartej Rzeszy. Y, no i wiesz, jesteśmy już w takiej epoce po bankartach wojny, więc teoretycznie y, już to zdanie niejako nam y, daje wgląd w to, co dostaniemy na ekranie, prawda? W ogóle myślę, że już na początku warto zaznaczyć, że nasza rozmowa dzisiejsza będzie bardzo meandryczna, kontekstowa, bo rzeczywiście trudno o tym serialu opowiadać powiedzmy po bożemu sezon po sezonie odcinek, po odcinku, bo tu rzeczywiście jest dużo, dużo różnych kwestii, które się wzajemnie uzupełniają i gdzieś tam przeplatają na przełomie przeróżnych odcinków, prawda? Tak, tak. Mhm. Więc wiesz, niejako Mamy tutaj ten ewidentny sygnał, że to jest coś ala no ale jak będzie, jak było ostatecznie, to już sobie niedługo do tego przejdziemy, rozkładając tą produkcję na czynniki pierwsze, ale zanim do tego dojdziemy, to ja Cię chciałam zapytać, Jer, jeszcze o inną kwestię, mianowicie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale... Czasami odnoszę wrażenie, że, że, że właśnie cała ta formuła walczenia z naziolami, wiesz, grupa jakichś tam mścicieli jest wysłana na pewną misję, jest utożsamiana trochę z takim bardziej współczesnym kinem, nie? Tak właśnie Tarantino, uh -huh. czy, czy nawet ostatni Sisu, prawda? Który gdzieś tam taki klimat John ewidentnie miał. No ale przecież, kurczę, gdy zajrzymy w głąb historii, i to nie tylko kina, no to dostaniemy napęczki takich historii, no bo mamy mm, zarówno w komiksach pierwszy zeszyt Kapitana Ameryki, uwaga, uwaga, rok 41, a tam Kapitan Ameryka e, na okładce dzieli Hitlera po gębie, e, no a w kinie mamy Parszywą dwunastkę, chociażby kilka różnych części, mm, czy bardzo lubianych przeze mnie chłopców z Brazylii, gdzie, uwaga, uwaga, e, Gregory Peck w takiej e, E, pięknej, e, kruczo-czarnej peruce gra Józefa Mengele, więc no, jest to pewne kuriozum. E, więc takie historie ewidentnie powstawały już od dawien dawna. No i ciekawa jestem, czy dla Ciebie te historie są w jakiś sposób tożsame z tym, co dostajemy współcześnie, czy, czy raczej je jakoś rozgraniczasz jako różne sposoby opowiadania o podobnych kwestiach? W ogóle jak było u Ciebie z tymi sensami, bo nie jest trochę tak, że szczególnie parszywa dwunastka to jest taki żelazny klasyk dla wielu kinomanów? Wiesz, to ja tego nie rozgraniczam, dlatego że wydaje mi się, że te dzieła nowsze, tak jak wspomniałaś, nie wiem, chociażby właśnie o bękartach wojny, czy chociażby właśnie łowcy do tego rodzaju kina się też zaliczają, to są produkcje, które czerpią pełnymi garściami właśnie z tych klasycznych opowieści i ty tutaj wymieniłaś kilka takich, tych, takich najważniejszych, czy kluczowych, ale ja bym mhm. się nawet nie ograniczał tylko i wyłącznie właśnie do nich, bo zwróć uwagę, że e, lata 60. i 70. to był prawdziwy wysyp tego rodzaju e, kina, właśnie wojennego, ale takiego w duchu przygodowym. Nie? <śmiech> tak, takim, <grym> że to były te, te takie filmy przygodowo-szpiegowskie, e, pokroju nie wiem, nie tylko dla orłów, działa nawarony, później z nawarony, e, właśnie Parszywa Dwunastka, Złoto dla Zuchwałych, e, więc e, tego rodzaju e, kina w tamtym momencie było dużo i ja powiem otwarcie, że się na nim trochę wychowywałem, bo to były filmy... No właśnie, filmy... Dlatego, dlatego cię właśnie zapytałam, bo ciekawa jestem, jakie masz wspomnienia z, z tego typu filmami, bo powiem ci, że ja tak bardziej jak przez mgłę kojarzę e, takie lata, kiedy te filmy były wprost katowane w tym takim, wiesz, niedzielnym paśmie mhm. dwójki z, właśnie z taką klasyką kina. Tak, to one były katowane w telewizji po wielokroci, ja za dzieciaka się ich naoglądałem, a poza tym no, spora część z tych tytułów, bo obydwa filmy z Nawaroną w tytule, czy chociażby tylko dla orów, to jest też pokłosie prozy Alistera McLeana, który do tych drugowojennych motywów często wracał i ja też były, się zaczytywałem tymi jego książkami, nie tylko tymi właśnie kręcącymi się wokół II wojny światowej, tylko on w ogóle Specjalizował się w tych takich powieściach mhm. przygodowo-wojenno-szpiegowskich i bardzo lubiłem tę prozę. I mi osobiście bardzo się podobał ten sposób mówienia. Ja wiem, że to trochę może jest wręcz nie na miejscu, pewnie dla wielu, ale no ja trochę zaczynałem poznawać Drugą wojnę światową właśnie od tych takich filmów utrzymanych raczej w konwencji właśnie kina akcji, nie? kina mhm. przygodowego, gdzie właśnie no przeważnie to się tak rozgrywało, nie? że mieliśmy grupę ludzi, Ludzi wysłanych na straczęcą misję e, przeważnie Dokładnie. za liniami wroga, którzy e, no, po licznych perypetiach w końcu e, osiągali sukces czasem za cenę życia, czasem nie, to już jest tam wtórne. E, natomiast e, ja zawsze też uważałem, że to było kino, e, które uważam, że jest interesujące pod tym kątem, że ono z jednej strony e, właśnie ma te walory stricte rozrywkowe, bo uważam, że spora część tych filmów nadal się godnie ogląda, nie? godnie się zestarzała. To nie jest tak, że to jest tylko taka ramota, która jest czymś dla fanów starego kina, tylko po prostu nadal można spokojnie po te tytuły sięgnąć i, i dobrze się na nich bawić. To z jednej strony. Z drugiej strony, ja też y, y, oczywiście w ramach dowodu anegdotycznego mogę powiedzieć, że mnie osobiście właśnie takie kino przygodowe y, zainspirowało trochę, żeby wie, się zagłębić w lektury bardziej historyczne. Inna sprawa, że ten okres moje, mojego wieku nastoletniego to on temu sprzyjał, no bo to też był okres sensacji XX wieku i różnego rodzaju produkcji książek historycznych, które na fali popularności właśnie tego formatu też się w Polsce ukazywały. Więc wiesz, więc ja nie uważam, żeby właśnie tego rodzaju podejście, czyli właśnie rozrywkowe było czymś złym, i trochę podprowadzając do tego, co dostajemy np. u Tarantino czy w przypadku łowców, które są jeszcze bardziej, można powiedzieć, na swój sposób transgresyjnymi dziełami, no bo one trochę idą już w kierunku no, historii alternatywnej, można powiedzieć. Ale z drugiej strony mm -hmm, tak. wydaje mi się, że ten format, czyli właśnie takiego rozrywkowego opowiadania o historii ma bardzo duży potencjał do zaszczepienia właśnie tych zainteresowań. I oczywiście może tu przemawia przeze mnie niczym nieuzasadniony idealizm, ale ja wspominam nie wiem, takie motywy w seriach gier z Assassin's Creed na przykład. Nie? Gdzie tam wiesz, każda gra to inna epoka i nie wiem, mogłeś jako Ezio napieprzać się popyskach z papieżem Borgią albo gdzieś tam pływać na Karaibach jako, jako pirat, ale one gdzieś tam zawsze to tło historyczne miało istotne i można sobie było poczytać i o zabytkach i o prawdziwych wydarzeniach i spotkać prawdziwe osoby prawdziwe osoby, które funkcjonowały w historii i mam wrażenie, że właśnie tu jest pewien potencjał tego rodzaju kina rozrywkowego właśnie trochę edukacyjny, trochę rozrywkowy trochę przepracowania różnego rodzaju traum no zresztą no, najlepiej też o tym świadczy to, że właśnie to nie było tak, że te, te filmy pojawiły się, nie wiem, krótko po wojnie, nie? Tylko no to był właśnie wysyp raczej lata 60. 70. kiedy no już trochę czasu od wojny upłynęło, i wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy trochę można było podejść sobie w inny sposób. No, myślę, że takie złoto dla zuchwałych to pewnie nawet w momencie premiery potrafiło wzbudzić kontrowersję, no bo umówmy się tam, nasi dzielni Alianci nie do końca zachowywali się <laughs> jak, jak to się pewnie uczono w podręcznikach, także, także to tak to wygląda. Na no, a z drugiej strony właśnie mamy też te motywy popkulturowe, bo czy Kapitan Ameryka, czy w ogóle amerykańskie komiksy, które trochę były zaprzęknięte też w ramach tej machiny wojennej, takiej quasi-propagandowej, nawet nie bójmy się użyć tego no właśnie. słowa. Więc, więc wiesz, to, to się wszystko tak popkulturowo miesza i trochę to pewnie zależy od i twórców i widzów jak do tego tematu podejdą i co się z tego wszystkiego wyniesie ale to też myślę, że Będziemy o tym dyskutować na pewno dzisiaj. Tak jest. Kurczę, poruszyłeś już na początku wiele bardzo interesujących kwestii. Na pewno będę chciała wrócić do tego, co wyraźnie podkreślałeś jeszcze w finale, czyli tego potencjału rozrywkowego, w, w, jeżeli chodzi o filmy historyczne, bo łowcy byli szeroko krytykowani właśnie za tą kwestię takiego bardzo luźnego podejścia do historii. No ale właśnie, twoja perspektywa na to kino z poprzednich dekad pokazuje, że jednak jest jakiś potencjał w tej rozrywce, którego no nie powinno się, znaczy nie powinno, nie trzeba skreślać jednoznacznie jako coś od razu szkodliwego, tylko właśnie potraktować jako pewnego rodzaju punkt wyjścia do, do pewnych właśnie rozkmin dalszych. Dlatego na pewno, na pewno do tego jeszcze bym wróciła w finale, jako właśnie taka klamra podsumowująca, czy łowcy w ogóle spełniący tego typu role. Natomiast ciekawe jest też to, właśnie o czym mówisz, czyli ten upływ czasu, który niejako pozwala nam formować tę historię na nowo. Ja powiem ci, jestem bardzo ciekawa na ile... Na ile tutaj ważny jest sam upływ czasu, a na ile jakieś konkretne oczekiwania wobec takiej, a nie innej historii? Bo powiem ci, że oglądając trochę tych polskich filmów, takich właśnie holokaustowych, wojennych, trafiłam na ostatni etap Wandy Jakubowskiej, który powstał, zdaje się, w 1947 roku. Mhm. I to był film właśnie na temat, traktujący o, o więźniarkach obozu Auschwitz. Zresztą Wanda Jakubowska była też była więźniarką i bardzo zaciekawiło mnie to, z jaką krytyką ona się spotkała. Mianowicie zarzucano jej, że pokazała te więźniarki właśnie w takim trochę bohaterskim anturażu, jako takie właśnie członkinie ruchu oporu, które są bohaterskie, działają na rzecz właśnie przetrwania swojego współtowarzyszek i zarzucano Wandzie Jakubowskiej, że nie pokazała, takiego, wiesz, obozowego syfu, brudu i w ogóle upodlenia, tylko ujęła gdzieś ten świat w taki bardziej mityczny kształt, więc dlatego też pojawiają się u mnie takie pytania, na ile to upływ czasu nam pozwala, a na ile też jak pewnego rodzaju odwaga, żeby trochę tą historię opowiadać inaczej i, i wychodzić na m, przeciw właśnie e, tym takim utartym schematom, że tylko tak powinno się o czymś opowiadać. Znaczy to, no wpadnę i, tylko w uhy, słowo, więc to wydaje mi się, że jak najbardziej e, to też wymaga odwagi, e, tego rodzaju podejście, bo e, wiesz, to też jest, e, ja mam wrażenie trochę inaczej w przypadku tych filmów, nie wiem, właśnie nawet z, z lat 60-70 a trochę inaczej teraz, bo ja o tyle jestem w stanie zrozumieć, że niektórzy krytycy mają większy problem na przykład z rozrywkowym kinem pokroju chociażby, nie wiem, filmu Tarantino, tak, mhm. że Inglorious Bastards nam pokazują taką alternatywną na swój sposób rzeczywistość z perspektywy takiej, że no, żyjemy już tak długo Długo w zasadzie od zakończenia wojny, że mam wrażenie, że też u części osób ta świadomość jak ta wojna naprawdę wyglądała trochę się zaciera. I zaczynamy wchodzić coraz częściej w wojnę i w różne ja wojenne, od tych nie wiem, stricte wojskowych, jakichś tam wielkich mhm. bitew, po właśnie kwestie chociażby obozowe, takie przemielone przez właśnie to popkulturowe. No właśnie, to jest to ryzyko, nie? Po, tak, przez popkulturowe prawidła i wiesz, i masz, ja, ja rozumiem, że to może być pewien problem, nie na ile w ogóle w dzisiejszych czasach to. To jest dobry motyw, że tak naprawdę trochę ci naziści stają się takim tokenowym złolem, nie? Dokładnie jak, tak. Jak w tych wszystkich memach, że naziści po prostu dobrze się ubierali i nosili fajne, tak. fajne mundury i do tego się sprowadza takiego właśnie nazistę w popkulturze. I, a, a wiemy, że to tak nie wyglądało, nie? Że to była jednak jakby cała ideologia, cały system, no i druga wojna oprócz no, dobrych mundurów, które nosiła SS, no to jednak było zdecydowanie, zdecydowanie więcej, przy czym no, na przykładzie łowców zaraz sobie porozmawiamy właśnie, ile tutaj tak takiego jest. potencjału trochę rewizjonistycznego, trochę mm, właśnie popkulturowego, rozrywkowego można nawet właśnie współcześnie przemycić w serialu. No dokładnie, tylko jeszcze tak dopowiem do tych mundurów, bo tu jednak jest pewna różnica w napięciu, czy w ogóle klimacie filmu, nawet nie wiem, zestawiając Charlotte Rampling w Nocnym Portierze z, mhm. nie wiem, z tym jak Hans Landa wygląda dokładnie. w Bękartach Wojny. prawda? Tu i tu jest pokazana ta fetyszyz, fetyszyzacja nazistowskiego munduru, ale jednak no, na ciebie jak odbiorę, działa to zupełnie inaczej. Właśnie, Hans Landa staje się tym takim tokenowym, jak to pięknie ująłeś, złolem, który zupełnie przypadkowo jest wciśnięty w taki, a nie inny mundur. No ale dobra, przechodząc już pomału właśnie do serialu, ja cię w ogóle zapytam o te filmy z konkretnego powodu, bo tak jak zresztą słusznie zauważyłeś, ich głównymi bohaterami byli zazwyczaj alianci, czy ci amerykańscy żołnierze, choć w chłopcach z Brazylii pojawia się akurat postać, tak, wzorowana na Szymonie Wizentalu, więc to jest na pewno film ciekawy w tym w kontekście tego typu kina. W każdym razie, no, byli to właśnie tacy twardzi faceci stawiani w roli tych, którzy uratują świat, prawda? No Clint Eastwood często w Aha. tych filmach występował, co no niejako właśnie dawało mu ten, dawało tym filmom taki propagandowy sznyt, o którym wspomniałeś, prawda? Bo stawały się niejako takim przetworzeniem fantazji, tego mitu e, niezniszczalnej amerykańskiej armii właśnie e, w duchu kina przygodowego. Wiesz, nawet w bękartach wojny. E, teoretycznie mamy Shoshanę Dreyfus, e, która ma no, bardzo istotną rolę, prawda? Mhm, tak. e, no, ale jednak mimo wszystko ym, uwaga filmu skupia się głównie na Aldorejnie, prawda? Czyli e, Bradzie Picie, czyli jednak mimo wszystko ta żydowska tożsamość jest tutaj... Ym, bardziej dodatkiem niż, niż jakby głównym tym yy, narzędziem, pewnie każdy gdzieś tutaj ma jakieś inne spostrzeżenia co do tego, no ale gdzieś tutaj jest, jest to rozwodnione, prawda? Natomiast w przypadku łowców perspektywa odwraca się właśnie na ocalałych z Holokaustu bądź ich potomków, którzy właśnie biorą sprawy w swoje ręce. I powiem Ci, że po lekturze tam różnych recenzji, omówień serialu odnoszę wrażenie, że to jest jakiś punkt, taki bardzo podstawowy rys fabularny, który bulwersuje wielu recenzentów, jako coś, co w ich oczach stało się pewnym impulsem do fetyszowania traumy. Myślę, że tak to można ująć. No bo weźmy na początek naszej analizy samą pierwszą scenę, która jest przemocarna. Tak, jest doskonała. Tak, mamy takie stylowe garden party, trochę takie 50-owych. Kolorach, chociaż mamy tak, lata mocno 70., na, prawda? Ma takie lata 50. Ta, na taki przedmieściach amerykańskich trochę klimatnie. Dokładnie. No i właśnie i co się dzieje? Na przyjęcie przybywa para, małżeństwo i żona dowiadujemy się bardzo szybko, że z Żydówką. I tą kobietę gra nasza Izamiko, także Polska Górą. I właśnie ta pani dostrzega w gospodarzu przyjęcia dawnego nazistę, który był odpowiedzialny za śmierć jej bliskich. Więc tutaj jest już przepotężny ładunek emocjonalny, a dalej jest tylko mocniej, no bo pan chcąc ocalić swoją taką skrzętnie budowaną tożsamość robi jedną wielką rozwałkę na tym przyjęciu zabijając wszystkich dookoła pozorując właśnie no, jakiś napad z zewnątrz prawda? no i tutaj się nam akcja zawiązuje no i jestem bardzo ciekawa twojego odbioru tej sceny, czy miałeś tutaj jakieś wątpliwości, czy raczej to było coś, co Wciągnęło cię już na 100% w tą historię. No bo z jednej strony wiesz, Łowce to jest e, serial, który wyraźnie odwołuje się do e, rzeczywistej historii. Tutaj takim e, bardzo istotnym. E, e, Narzędziem fabularnym jest e, cała operacja paperclip, czyli e, cała, cała historia tego, jak rząd USA sprowadzał do e, Ameryki e, nazistowskich e, naukowców e, po to, by nie sprzątnęli ich e, Rosjanie, prawda? Tu ten, e, ten wątek jest bardzo istotny. No a z drugiej strony ta pierwsza scena już nam bardzo mocno pokazuje, e, że to też jest, że, że to jest też serial który funkcjonuje jako pewnego rodzaju fantazja na temat y, historii, fantazja y, dawnych ofiar na temat modelowania przez siebie historii, co w kontekście no, opowieści o holokauście może być problematyczne. No na pewno może być y, problematyczne, y, bo y, tak jak mówisz no ta pierwsza scena, ona jest wydaje mi się dobrą wizytówką w ogóle tego serialu, bo słusznie podniosłaś kilka elementów, które tutaj dostajemy. Sam fakt, że tym naszym nazistom odkrytym jest ktoś, kto jest sekretarzem chyba, czy podsekretarzem stanu w Waszyngtonie, w administracji, no to już tak. zdaje się sugerować jasno, że, że mamy do czynienia właśnie z alternatywną historią. Z drugiej strony właśnie ten kontekst historii czyli operacja Paperclip. No i z trzeciej strony właśnie od razu ta perspektywa ocalałych i ta pewna fantazja o zemście, no bo już w tym pierwszym odcinku też widzimy działania, które podejmują łowcy zabijając kolejnych nazistów, między innymi związanych z NASA. też piękna scena. Tak, <grym> też, do dokładnie tak. Też <grym> bardzo taka z jednej strony powiedziałbym wręcz prawie że horrorowa ale, ale tak o to, jest, to jest naprawdę świetne wprowadzenie w ogóle do całej tej historii i ja akurat się poczułem bardzo od razu wciągnięty w ten świat, bo ta pierwsza scena od razu pokazuje, że twórcy z jednej strony mają pomysł wizualny, jak to wszystko poprowadzić, bo ta stylistyka, o której my tutaj mówimy, ona jest bardzo wyraźna w całym tym serialu i, i widać, że twórcy czerpali inspiracje tak naprawdę z różnych kierunków, nie? no bo tutaj trochę zależy mhm. od postaci, tak ona będzie jakoś tam trochę inaczej przedstawiana, nie? bo to nawet widać chociażby na przykładzie Roxy, która bardziej wygląda jak heroina z jakiegoś tam Blacksploita niż jakaś postać właśnie z kina wojennego i no, tak dalej, i tak zdecydowanie. dalej. Także tutaj ta ikonografia będzie istotna, ale to, co mi się szalenie spodobało, to właśnie to, jak tutaj twórcy podchodzą do historii, bo wydaje mi się, że ta operacja Paperclip, jako ten motyw przewodni, czy jeden z motywów przewodnich mhm. tego pierwszego sezonu głównie, w drugim ona chyba też tam troszeczkę powraca, to jest mega interesująca rzecz, bo wydaje mi się, że to nadal, pomimo tego, że to też jest popkulturowo wykorzystywane, bo to przecież Indiana Jones ostatni i Artefakt Przeznaczenia też tym pogrywał, bo przecież tam no mieliśmy właśnie. Madsa Michelsena jako Jurgena Wolera, który także był nazistą sprowadzonym do Stanów Zjednoczonych, który pracował dla NASA, tylko miał inne trochę pomysły na swoje funkcjonowanie niż naziści, których tutaj widzimy w Łowcach, mhm. ale ale samo to, że ta operacja i ten wątek właśnie sprowadzenia nazistów do Stanów Zjednoczonych, ich pewnej asymilacji, on jest ciekawie prezentowany, bo nie wiem czy się tu ze mną zgodzisz, on nie jest taki czarno-biały. W tym sensie, że my z hmm. jednej strony mamy tę perspektywę właśnie tych ocalałych, którzy no msztą się właśnie za doznane osobiste i w zasadzie bardziej nawet w kontekście całego narodu krzywdy, eliminując tych nazistów, ale z drugiej strony tu mamy takie wątki, gdzie nie wiem, osoby z administracji, czy z, z różnego rodzaju jednostek, tam z FBI na przykład wprost w zasadzie dyskutują o operacji Pay per clip i pay clip i nawet chyba pada w którymś z odcinków takie zdanie, że no, jak my ich nie weźmiemy, to przecież Sowieci Dokładnie. ich wezmą. Więc wiesz, to jest w sumie ciekawa perspektywa, że, że to nie jest właśnie ani taki typowy rewizjonizm, który teraz by nam mówił, że nie, nie, to było w ogóle złe i to był absurdalny, niegodziwy, niemoralny pomysł, tylko właśnie mamy zachowany ten kontekst, history kontekst historyczny, który jest ważny i wydaje mi się, że akurat ten wątek, on może być super wprowadzeniem do yy, pogrzebania w historii. Ja pamiętam, że mhm. jak my żeśmy chociażby w Aktach Grozy robili właśnie odcinek o MK Ultra i o różnych programach CIA, to też między innymi operacja Paperclip się przewijała, jak i inne. I to naprawdę jest no, kopalnia wiedzy, jeżeli człowiek sobie, że tak powiem, zacznie w tym grzebać. A wydaje mi się, że ten serial przez to, jak pokazuje ten wątek, a przynajmniej tak mi się wydaje, mhm. to on zachęca do tego właśnie, żeby nie poprzestać tylko na tej fikcji, ale żeby też dowiedzieć się, jak to było naprawdę. No właśnie, to jest ciekawa kwestia, bo tutaj mi się pojawiła taka pewna wątpliwość, czy, czy, czy rozkmina, jak bardzo ten serial będzie czytelny dla osoby, która w jakiś sposób nie jest zaznajomiona z historią Stanów Zjednoczonych, bo mówisz właśnie, że, że może stać się inspiracją do tego, aby gdzieś pogrzebać w tej, w historii właśnie tej operacji Paper, Clip. Ja w ogóle polecam oglądanie łowców e, z Googlem pod ręką, <głos> bo tak. rzeczywiście tutaj się pojawiają nazwiska rzeczywiście y, prawdziwych y, nazistów, którzy współpracowali właśnie z amerykańskim rządem. Y, teraz oczywiście nie pomnę już, jak ten pan się nazywał, ale rzeczywiście istniał taki człowiek, który y, najpierw y, był członkiem SS, odpowiadał za no, taki, a nie inny charakter w cudzysłowie pracy w obozach, a później był właśnie człowiekiem, który przyczynił się do tego, że e, Amerykanie pojechali na księżyc, e, pojechali, polecieli, e, więc no to jest rzeczywiście taki no mocny dysonans, prawda? Z jednej strony, no mamy rzeczywiście tych Sowietów i nie dowiemy się już, jak historia by wyglądała, e, gdyby ci ludzie dostali się właśnie e, pod, e, wiesz, po mhm, jest, znaleźli się po drugiej stronie konfliktu, prawda? No ale z drugiej strony jest, jest pewien taki niesmak, gdy wgłębimy się w tą historię, jak to wyglądało, że e, ci ludzie nie dość, że no, pracowali dla rządu, to jeszcze właśnie e, wiedli zwyczajne życie, jeżeli tak to umiem. Dlatego ja się totalnie z tobą zgadzam, że ten wątek jest podprowadzony w bardzo taki nieoczywisty sposób. Zresztą scenarzyści wypowiadali się też na ten temat, że oni nazistów nie chcieli pokazać w, takich, w ta formie takiej karykatury. Raczej właśnie gdzieś tam chcieli operować takimi granicznymi moralnie, wiesz, mhm. estetykami. I to rzeczywiście działa. No ale właśnie, skupiając się na samej historii, no bo tutaj mamy nie tylko operację paper, klip, ale też cały, cały potężny klimat e Ameryki, Nowego Jorku lat 70 no bo mamy e, też w tle okres polowania e, na Davida Berkowica. Uh -huh. e, mamy w ogóle w jednym z odcinków e, wątek tego blackoutu, który rzeczywiście e, pojawił się e, w, w Nowym Jorku, powodując e, no liczne e, zniszczenia, mówiąc bardzo ogólnie. Tutaj e, odpowiedzialnymi za ten blackout, blackout są właśnie e, naziści, no ale właśnie, mam taką wątpliwość, jak bardzo ten serial może być czytelny dla osób, które gdzieś w tej historii e, nie siedzą, mówiąc kolokwialnie, bo zobacz, z jednej strony mamy tą komiksowość, czyli teoretycznie estetykę, która po, powinna być przystępna dla, dla takiego szeroko pojętego widza masowego, a z drugiej strony właśnie ten e, świat bardzo historyczny, który niekoniecznie musi być e, znany, bliski czy, czy, czy whatever i czy to nie jest jakiś też e, punkt, który może wytrącać, tym bardziej, że no, zostajemy w ten świat wrzuceni bardzo szybko. Ja Ci powiem tak, że moim zdaniem od on wytrącać takiego widza kompletnie świeżego, nie wiem, jakiegoś młodego człowieka na przykład potencjalnie, który o II wojnie światowej nie wie nic, a o historii Stanów Zjednoczonych jeszcze mniej na przykład... No bo my jesteśmy wprowadzani w te wydarzenia, w tym sensie, że wydaje mi się, że ekspozycja jest tutaj na tyle dobrze prowadzona, że jesteśmy w stanie i mniej więcej kontekst właśnie całej operacji Paperclip i tych różnych wydarzeń, o których ty wspominasz gdzieś tam załapać, a poza tym no to albo to widzimy na ekranie, widzę ten blackout, albo na przykład mhm. jak mamy jakieś różnego rodzaju smaczki y, związane z, nie wiem, chociażby też y, walką y, czarnoskórych o swoje prawa, no to to są takie rzeczy, które gdzieś są w tle i one nie mają kluczowego znaczenia. Y, ja bym powiedział, że tu, tu takich rzeczy jest nawet jeszcze więcej, bo dla mnie czymś, co budziło mój nieustanny uśmiech na twarzy i cały czas budzi, jak tylko sobie to przypomnę, to jest mm -hmm. fakt, że jednym z wątków przewodnich pierwszego sezonu jest to, że naziści odpowiadają za stworzenie syropu kukurydzianego, który mamy w tej chwili wszędzie. I po prostu jak jest tutaj wyjaśniany cały plan w kontekście tego, co zrobić z tym syropem kukurydzianym, jak go, jak go wykorzystać, gdzie on ma się pojawić i do czego on ma doprowadzić, to jest po prostu tak piętrowo, nawet brakuje mi słowa, nie, nie tyle ironiczne, co to jest tak piętrowo zrobione, że tu można różne konteksty sobie wyczytywać, no bo wiemy jak wyglądała prawdziwa historia albo wydaje nam się, że wiemy. A tutaj właśnie dostajemy nieco inny kontekst, który no, ten bądź co bądź głównie kapitalistyczny problem no, stawia w takim świetle bardzo dyskusyjnym. Nie, Jak się spojrzy na to, że na przykład nie wiem, ten syrop kukurydziany miał być na przykład w tych biedniejszych dzielnicach przede wszystkim no rozprowadzany i, i miał być targetowany pod dzieci, nie? więc to, to, jest, to jest mega mocne i dlatego, właśnie, że to wszystko jest pokazywane, wydaje mi się, że ten próg wejś wejścia jest dosyć niski, natomiast na pewno jest tak, że to ile my wyniesiemy, w tym sensie czy się ktoś zainteresuje właśnie, co z tych mhm. wydarzeń było prawdziwe, co nie, co, co zostało zmienione, jak zostało zmienione, no to to już wymaga czegoś od widza, albo od krytyków, bo y, wydaje mi się, że to co wspomniałaś, że trochę y, krytycy y, no, nie obeszli się specjalnie łagodnie z łowcami Oj, to tak. wydaje mi się, że to tutaj jest pewien problem, bo y, łatwo jest y, nie wiem, odsądzać tę produkcję od czci wiary, chociaż w kontekście na przykład właśnie nie wiem, licznych nagród dla y, bankartów y, wojny to wydaje mi się to cokolwiek y, y, śmieszne z perspektywy no, ja, ja powiem ci, że gdzieś, gdzieś się roz, zupełnie rozmijam z tą kwestią, ale do tego jeszcze wrócimy. Tak i wiesz i, i to jest jedna perspektywa, a z drugiej strony trochę mi właśnie zabrakło tego rodzaju kontekstowej pracy może po stronie krytyki, wiesz. No oczywiście takie artykuły gdzieś tam się pojawiają na zasadzie, że właśnie jak to było naprawdę, ale mhm. wydaje mi się, że dla tych krytyków takich po prostu, którzy się skupiali na tym, że nie wiem, że ton jest niespójny, że w zasadzie to się nie godzi w ogóle, no to wydaje mi się, że dużo ciekawszym punktem wejścia byłoby potraktować łowców jako potencjalną lekcję historii, no bo tak jak mówisz, no tutaj tych punktów zaczepienia jest naprawdę dużo. Tym bardziej, że mimo, że łowcy, tak jak zaznaczyłeś, wiele rzeczy tłumaczą bardzo dosłownie, nie? że tutaj wiele rzeczy dostajemy no, typowo w ekspozycji, właśnie dzięki temu są, czy mogą być czytelne, to równie wiele jest też gdzieś tam przemycanych między wierszami jako takie smaczki. Mhm. Powiem ci, że chyba to właśnie te smaczki sprawiają, że ten pierwszy sezon szczególnie ogląda mi się znakomicie i jest naprawdę doskonały. Nawet w kontekście tego syropu kukurydzianego. Piękna jest ta scena, gdy reklamę tak, rewelacja. właśnie tego produktu ogląda jakieś, jakaś tam czarnoskóra rodzina i ojciec taki wiesz, zmęczony życiem, robotnik, psioczy na białą którzy dają sobie psuć zęby jakimś dziadostwem i to właśnie się pięknie wpisuje w ten, ten wątek taki antykapitalistyczny, który gdzieś tutaj twórcy stają się przemycić, bo rzeczywiście naziści są tutaj pewnego rodzaju korporacją, dosłownie w przenośni, która testuje ten produkt najpierw na jakiś tam, w jakichś dzielnicach Biedoty gdzieś w Ameryce Południowej, a potem właśnie chcę w podobną biedotę tym uderzyć w Stanach Zjednoczonych, prawda? No i jeszcze taka inna moja ulubiona, jedna z moich ulubionych scen, jeżeli chodzi o takie smaczki, to ta przepiękna... Taka trochę reklama, właśnie w ironiczny sposób pokazująca, pokazująca e, tych nazistów e, śniących amerykański sen. E, no to jest mistrzostwo świata. E, wiesz, taki Alabama vibe, gdzieś jakieś tam e, takie babeczki w tych klasycznych strojach. E, dziadziowie tacy poczciwi, nie? A tutaj właśnie masz ten kontekst e, historyczny, nazistowski wpisany w ten taki e, poczciwy, amerykański obrazek, który jednak ma tą taką um, potężną rysę, prawda? Więc z jednej strony ta taka mocna, historyczna dosłowność, ale z drugiej strony też taka potężna kąśliwość e, w stronę tego systemu, który właśnie zbudował taką, a nie inną historię. I ja się naprawdę, powiem ci, zastanawiałam, dlaczego? No, większość recenzentów, których czytam, w ogóle na tego typu kwestie nie zwracało uwagi. Właśnie, skupiali się raczej na tym, o, że to jest takie straszne i tak nie powinno się robić, ale gdzieś pomijali ten fakt istnienia tych takich poszczególnych scen, które budują nam obraz tego serialu jako czegoś dużo bardziej wieloznacznego, niż mogłoby się tam pozornie wydawać. A ja Cię jeszcze muszę zadać jedno pytanie jako do ekspertki. Jak Ty uważasz, wypada ten wątek stricte historyczny, obozowy? No bo y, trochę y, można by się podśmiewywać, że zrobiła się taka trylogia y, właśnie y, wokół tematów okołowojennych po Waszym live'ie i po odcinku rozmówionych. No i teraz kontynuując ten wątek, no tutaj też mamy y, pokazane sceny obozowe, sceny głównie I to praktycznie z Auschwitz. Wejdę ci na chwilę w słowo, powiem ci, że ja autentycznie parsknęłam śmiechem, bo w Łowcach pojawia się praktycznie identyczna scena jak w tatuażyście z Auschwitz, gdy właśnie młody Majer tatuje młodą Ruth i to jest po prostu kalka tej sceny, którą, czy, czy raczej w tatuarzyście z Auschwitz była kalka tej sceny. No ale to taka dygresja. Ale wiesz, ale to ja właśnie już ci chciałem oddać głos, bo, bo to jest też coś, co dla mnie było szalenie interesujące, że oprócz tej perspektywy właśnie tej Ameryki lat 70. i tej no, alternatywnej historii, kiedy widzimy tych nazistów, którzy chcą zbudować nową rzeszę, tylko wykorzystując właśnie korporacyjne metody. No ale z drugiej strony Mamy właśnie te realia historyczne i jak właśnie ty oceniasz te elementy zostały zaimplementowane, bo, bo może to tutaj był problem właśnie z tym jak ta historia obozowa czy ten wątek obozowy był poprowadzony. Wiesz co, ja nie miałam tutaj jak, jakiegoś takiego poczucia etycznego naruszenia czy jakiegoś takiego wytrącenia z równowagi. W ogóle bardzo podobało mi się jak stylistycznie były te sceny pokazane, że jednak były bardzo mocno... Wyróżnione na tle tych, tych takich bardzo jaskrawych kolorów Ameryki lat 70. Tutaj dostajemy bardziej takie ziemiste odcienie właśnie łączące się z tym, co oglądamy na ekranie. A dlaczego tutaj nie, nie czułam jakiegoś naruszenia? Bo wydaje mi się, że te sceny funkcjonują też jako jakiś taki proces, pamiętania y poprzez jakąś tam pamięć zaburzoną na przestrzeni lat. Mhm. E, tutaj nie miałam takiego poczucia, że te wizje mają być e, wiarygodne historycznie, że raczej to są e, wizje już w pewien sposób od, odkształcone przez osoby, które, e, które już przeżyły kolejne naście lat od, od, tych, e, od tych właśnie wydarzeń. E, stąd też one wyglądały e, tak jak wyglądały. No i, i wiesz, przede wszystkim od samego początku e, oglądania serialu wiemy, że to jest m, jakaś fantazja, że to, jest, e, że, że to nie ma być serial historyczny. Więc tutaj już jakby próg e, wytrzymałości ustawia się zupełnie inaczej niż w przypadku m, produkcji, które mają jakieś ambicje co do tego, aby e, być jakimś tam, wiesz, e, złożeniem e, nie, złożeniem to złe czy, czy wiesz, mają, być, mają po prostu ambicje do tego, aby być produkcją historyczną, dokumentalną, czy, czy do, dokumentalizującą pewne tam wiesz, świadectw, świadectwa ocalałych, prawda? Tutaj mamy teoretycznie kilku różnych bohaterów, jeżeli chodzi o skład łowców, ale tak naprawdę oni wszyscy funkcjonują jako taka trochę zbiorowa reprezentacja tych wszystkich ofiar wojny. Zresztą do tego bardzo często w swoich rozmowach czy wypowiedziach nawiązują, że my mamy pomścić te miliony ofiar, prawda? Więc chyba dlatego te, te, te wizje obozowe wydały mi się jakby spójne z tym, co cały serial prezentuje, bo były pewnym jakimś takim e, właśnie e, złożonym połączeniem może różnych świadectw, różnego rodzaju spojrzenia na, na to, jak nasza pamięć pracuje, jak nasza pamięć przetwarza w ogóle traumę. No tym bardziej, że właśnie tak jak mówię, pojawiały się te rozmowy wśród bohaterów, którzy, którzy mówili, że właśnie my pomścimy te, te, te miliony ofiar, które już nie mogą zabrać głosu. Ale, ale rzeczywiście jest to coś, co mogło wytrącać z równowagi, co nie? Znaczy, mogło, ale właśnie ja ci powiem, że uważam, że to było dobrze zrobione. Między innymi dlatego, że m, e, tak jak ja wspomniałem e, tam na początku, że coraz częściej w popkulturze nazista staje się po prostu jakimś tam złolem, trochę odartym mhm. z pierwotnego kontekstu. Tak, tak tu... czerwona czaszka z Kapitana dokładnie, Ameryki. Dokładnie, dokładnie tak. No, okultystyczny po prostu złoli tyle. tyle. Tak. Tak, tutaj mam wrażenie, że te sceny obozowe, one w zasadzie zawsze były prezentowane w kontekście właśnie tego, co wspomniałaś, czyli wspomnień jakiejś postaci, albo jakiejś motywacji danej postaci, albo poruszenia jakiegoś wątku, jak na przykład mamy kwestię tych bankierów i tego pierścionka, co, co też jest w ogóle mega takim całym odcinkiem, jako, jako jako odcinkiem, ale też super motywem, że to zostało poruszone. Nie? Czyli Oj, wiesz, tak. ten kontekst tak naprawdę zagrabionych dóbr i, i fortun, które na tym się urodziły. I właśnie to, że te sceny obozowe zawsze były tak mocno skontekstualizowane, że one były wykorzystywane po coś, a nie tylko jako, nie wiem atrakcja ja bym to tak ujął, nie? Że, że wiesz, one nie były same w sobie mhm. czymś, co, nie wiem, miało nas szokować, czy, czy miało nam, nie wiem pokazywać właśnie jak, jakieś brutalne sytuacje, tylko one były punktem wyjścia do pewnej dyskusji z tym, co się dzieje w teraźniejszości, Nie, nie wiem, wątek naszego małżeństwa, które ma w którymś momencie czyli Mary i Mindy, którzy mają w którymś momencie, nie wiem, możliwość dokonać zemsty na oprawcy swojego syna, nie? Właśnie ten wątek z pierścionkiem, cała historia Majera i Rut, I, I to mi pokazuje, że twórcy bardzo świadomie wykorzystywali te sceny i i ja uważam, że to też było dobrze zrobione, bo, bo właśnie jednak wiesz, o, o tych obozach zagłady mhm. w tej chwili to coraz trudniej też mam wrażenie rozmawiać, no bo albo e, na kolanach, albo coraz więcej, <grym więcej <grym> głosów takich wręcz negujących tak naprawdę okropieństwo e, tych przybytków, nie? więc wydaje no mi się, że źle się to udało tak. nieźle zbalansować i nieźle zaimplementować do tego całego serialu. Tak, a będzie coraz trudniej. To właśnie wiąże się z tym, o czym powiedziałeś przedtem, że jakby we współczesnej popkulturze, czy ogólnie dyskusji na, na ten temat, coraz bardziej nasze skojarzenia są zapośredniczone z jakichś właśnie produkcji filmowych, komiksowych, serialowych czy whatever, niż z opowieści rzeczywiście świadków tamtych wydarzeń. I w momencie, gdy, mm, gdy, gdy kolejni świadkowie no, będą siłą rzeczy umierać, no, ten proces będzie coraz trudniejszy, coraz bardziej e, skomplikowany i, i podatny na różne odkształcenia. E, ale no właśnie, dlatego ja się totalnie z tobą zgadzam, szczególnie właśnie w kontekście e, tego wątku właśnie zagrabionych dóbr. I e, ja się uśmiechnęłam, słuchając. Tego, o czym mówisz, bo dosłownie w jednej recenzji przeczytałam grzmiącego autora, który wspominał, że no, niektóre sceny obozowe są nakręcone tylko po to, żeby pokazać nam torturowanych Żydów. No nie. Nie? I Dokładnie. właśnie ta scena z pierścionkiem temu najlepiej dowodzi, że tak nie jest, że ta scena nie była pokazana tylko po to, żeby pokazać nam no, nieszczęśliwych kochanków, którzy muszą się rozdzielić i, i mężczyzna zostaje zabity, tylko właśnie po to, żeby nadać tym bezimiennym, zagrabionym skarbom jakąś ludzką twarz, jakąś podmiotowość, prawda? I wydaje mi się, że ta scena, gdy nasi łowcy wchodzą do tego skarbca, jest przepotężna ta scena, uh -huh. naprawdę jedna z lepszych w pierwszym sezonie i gdy chodzą właśnie e, po tych e, jakichś tam przejściach, bo tam jest masa różnych regałów i ta scena nie zadziałałaby w ogóle, albo może dużo mniej, e, gdybyśmy właśnie wcześniej nie dostali tego podbudowania, czyli, że pierścionek należał do tego, tego mężczyzny, wcześniej był pierścionkiem jego matki, która przekazała mu ten pierścionek dla jego przyszłej żony i przyszłą żoną miała być druga więźniarka, która, z którą został rozdzielony ten mężczyzna. I wiesz, i tutaj mamy już nadbudowaną całą historię, całą podmiotowość tych ofiar, które nie stają się tylko jakoś tam częścią bezimiennego tłumu. I ja się bardzo dziwię, że recenzenci takich historii e, gdzieś tam nie powyciągali, czy nie dostrzegali. E, no bo to też wydaje mi się jest bardzo duża trudność opowiadania o tych tematach, żeby nie sprowadzić m, tego klimatu, czy, czy, czy tego typu historii właśnie do e, takich pomnikowych historii, że, że tłumy ginęły, no ale w tych tłumach byli ludzie, prawda? No i wydaje mi się, że e, żołowcom że, że bardzo fajnie udaje się e, Powyciągać tych ludzi z tej takiej historycznej masy, prawda? Więc dlatego też bardzo się ucieszyłam na naszą dzisiejszą rozmowę. Nawet nie tyle, znaczy nie tylko ze względu na sam serial, ale też właśnie ze względu na to, że będziemy, że wiedziałam, że będziemy mieli okazję, aby trochę powypunktować to, jak ten serial w ogóle gdzieś tam w krytyce zaistniał, czy, czy może raczej lepiej powiedzieć nie zaistniał, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no, e, krytycy obeszli się z produkcją e, bezlitośnie bez i, i pozytywne recenzje były naprawdę naprawdę rzadkością. Wiesz, no, dla mnie to jest o tyle ciekawe, że mówię, historycznie e, to, co mi się też podoba, to to, że właśnie ja odnosiłem wrażenie, że nieraz odcinkami czy właśnie jakimiś wątkami fabularnymi e, tutaj twórcy próbują zwrócić uwagę na realne problemy i wiesz tutaj na przykład ta historia tego pierścianka ona jest o tyle ciekawa, że to co mówisz na przykład odnośnie sceny w skarbcu, ja się totalnie zgadzam, zresztą to ona też działa niesamowicie dlatego, że zwróciłaś na pewno uwagę, że tam jest bardzo dużo takich zwyczajnych przedmiotów tak, I, i człowiek się głowę, jakaś dla dziecka. Tak, jakieś tam filiżanki, jakieś tego rodzaju rzeczy i człowiek się za głowę łapie jakby jaka była skala tej grabieży, nie? że to nie były tylko umowne, bursztynowe komnaty i jakieś inne mhm. dzieła kultury, tylko po prostu to było wszystko, co mogło stanowić jakąkolwiek wartość, tak? to jest raz. A dwa Tu jest też mega fajnie i tak interesująco, powiedziałbym, pokazany cały ten kontekst znów kapitalistyczny, no bo jednak mamy wątek tych szwajcarskich bankierów i tak. znów ta dyskusja powracająca jak mantra o neutralności Szwajcarii i tak dalej, i tak dalej. <grym> I tutaj na przykład cały ten, cała ta historia bankowa jest właśnie super, że ona wyciąga rzecz, nad którą mam wrażenie nawet dzisiaj przechodzi się dosyć obojętnie, no bo tak naprawdę z perspektywy szwajcarskich banków to nadal niewiele się zmieniło, tylko teraz pewnie nie piorą pieniędzy nazistów, tylko na przykład karteli narkotykowych, nie? Tak. nie? Ale właśnie z tej perspektywy to jest super rzecz, nie? Że my nie uciekamy tylko właśnie w takie te najgrubsze metafory właśnie o zagładzie. One też tutaj są, no tak jak też powiedziałaś w dialogach mhm. często to wraca, nie? Że musimy tam pomścić te miliony Żydów, naszych, naszych współbraci i współsióstr, ale właśnie, że też czasem są brane pod uwagę takie te mniejsze elementy systemowe, nie? bo to też jest ważne, że tu mamy no właśnie, pokazane to te też... systemowe rzeczy też, a tak, nie tylko tak, tak. takie właśnie coś, co może być sprowadzone właśnie do takiej nie wiem, bezkształtnej masy albo jakiegoś takiego mitycznego zła i tyle. Tak, bardzo fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo rzeczywiście łowcy też sprawdzają się pod tym względem, że pokazują całą tą machinę, bo rzeczywiście, no, tak jak tu mówimy co róż, gdzieś tam historia nazistowskich Niemiec i w ogóle całej II wojny światowej zazwyczaj gdzieś tam w filmie opiera się na takich bardzo, bardzo, wiesz, wysokich metaforach, wysokich tematach o takim mitycznym, olbrzymim, gigantycznym źle, nie? A, a przecież cały ten system był zbudowane od takich najmniejszych klocków właśnie bankierów, którzy ułatwiali wiele rzeczy osobom odpowiedzialnym za to, za to co się działo. E, I fajnie, że ten serial to wyciąga, że pokazuje, e, jak wiele różnych postronnych osób przyczyniło się do tego, że, że Zagłada w ogóle mogła mieć miejsce, prawda? Mhm. Więc e, to jest rzeczywiście coś... E, co tutaj w tym serialu działa. I wydaje mi się, że też ta scena w banku dobrze pokazuje, że to też nie jest tak, że, że, że twórcy nie wiedzą, kiedy zachować, nie wiedzą, jak zachować powagę, że oni mhm, tutaj tak. jadą tylko po bandzie jakąś totalnie wiesz, absurdalną, w jakimś totalnie absurdalnym klimacie. Jednak tutaj masz taki, taki dowód, takie poczucie, że, że okej, okay, teraz się zatrzymujemy, okej, okay, teraz, teraz pokazujemy e, grozę całej tej sytuacji, ale też banalność tej grozy, bo tak jak powiedziałeś, właśnie przez to, że e, dostajemy całą historię pierścionka, tutaj też się zastanawiamy, e, wędrując po tym skarbcu, Okej, okay, do kogo należała ta grzechotka, do jakiego dziecka, do kogo należały e, te filiżanki, do kogo należało to, to, nie? I, I to już ci buduje jakby dużo szerszy obraz wybiegający poza to, co jest wewnątrz samego serialu. I, e, i to wydaje mi się jest olbrzymia wartość tej produkcji, e, która dzięki takim zabiegom jest z jednej strony właśnie rozrywką, no bo szczególnie pierwszy sezon ogląda się wyśmienicie, ale z drugiej też ma jakiś taki potencjał em, em, historyczny, czy, czy, czy w ogóle taki potencjał, który by widzów mógł e, zatrzymać na chwilę, że okej, okay, tutaj jest coś, e, czemu warto się przyjrzeć i, i poświęcić chwilę. A wiesz, a tutaj odnośnie tych takich czasem mniejszych kontekstów m, pokazujących czasem banalność zła i, i ten, ten system, jak on jest ułożony, to na przykład ja mógłbym też przywołać ten odcinek Dom z drugiego sezonu, o, tak. który sam w sobie dla mnie jest przedziwacznym konceptem, bo to jest w zasadzie pra prawie, że oderwana historia, cały odcinek to jest retrospekcja jednej konkretnej postaci, która wydaje mi się, że fabularnie kompletnie jest nieistotna, ale ona jest właśnie ciekawa o tyle, że znów mamy inny przykład, nie? bo tutaj z kolei mamy niemieckie małżeństwo, które... Jak się dowiadujemy w toku odcinka ukrywa żydowskie rodziny, bo to nawet nie rodziny, tylko całą grupę Żydów w swoim domu. No i widzimy właśnie, że nawet to niemieckie małżeństwo i to chyba jeszcze uznane, bo to ten, ten bohater jest jakimś architekt. architektem, tak, tak. Który, z którego teoretycznie SS Manning, którzy go odwiedzają, podchodzą z pewnym szacunkiem, no ale widzimy, jak ten, jak ten system jakby funkcjonuje, to taki, taki system oparty na strachu, paranoi, tej podejrzliwości, tego szukania właśnie tych obcych elementów, czy wrogich I elementów wewnątrz organizacji. Nie? Dokładnie, dokładnie tak. Także wiesz, ten, ten odcinek, mówię, jako sam element, nie wiem, historii fabularnej, to, to jest dla mnie przedziwny zabieg, ale on też w mega interesujący sposób właśnie pokazuje znów kolejny po prostu jakby kontekst tych wojennych opowieści i, i opowieści tych, których, którzy przetrwali, no bo, no bo tak naprawdę to też jest właśnie historia Historia, tak jak wspomniałem, jakaś tam retrospekcja dla jednego konkretnego bohatera I, i może nie aż w tak bardzo przygięty sposób, ale takich historii o, o przeżyciu w podobny sposób było dużo. Zresztą no tutaj ten odcinek też trochę może budzić właśnie skojarzenia z bankartami wojny, no bo je, o, to jed, to jednak ta, ta, ta scena otwierająca i, i rozmowa z Landą w domku no to, to myślę, że każda <śmiech> Temu kto ten odcinek zatytułowany Dom obejrzy, no to będzie gdzieś tam z tyłu głowy się kołatała. Tak, i ten odcinek możecie obejrzeć w zasadzie, nawet jeżeli nie chcecie podchodzić do całego serialu, uh -huh. bo tak jak powiedziałeś Ty Jerry, tam teoretycznie to jest retrospekcja jednej z postaci, ale na tyle mało znaczącej, że spokojnie ten odcinek możecie obejrzeć jakby w, w oderwaniu od, od całej historii. A skoro już o nim mowa, to też chciałam pociągnąć taki jeden bardzo nudny rotujący mnie temat. No bo tak, tutaj w domu dostajemy właśnie niemieckie małżeństwo, teoretycznie właśnie Powiązane z partią, z nazistowską ideologią, i tak dalej, i tak dalej. No ale dostajemy małżeństwo, które też jest w pewien sposób zniuansowane, które nie jest oczywiście w oczywisty sposób złe, prawda? No i w zasadzie to często się przewija gdzieś tam w postaciach negatywnych w tym serialu, że one są dużo bardziej zniuansowane. A nie miałeś takiego wrażenia, że jeżeli chodzi o pozytywnych bohaterów, właśnie, no już skupmy się na łowcach, to czy tutaj trochę cała ta komiksowość nie jest albo nadużywana, albo, albo źle wykorzystana? Już tłumaczę o co mi chodzi. No bo z jednej strony tak, no oni wszyscy dają się bardzo lubić, są, są ciekawi, fajnie się ich ogląda. Postać Loniego, w którego wciela się Josh Radnor, to jest Komediowe złoto, naprawdę. Ale czy właśnie ta komiksowość, taka przegiętość nie poszła trochę w tym kierunku, że oni stają się jakimś tam sposobem na odhaczanie kolejnych stereotypów na temat historii, czy, czy, czy w ogóle nawet pewnych elementów z kina, z tamtej epoki. Zresztą wiele recenzji w ogóle zarzucało tej produkcji brak jakiegoś takiego wyraźnego charakter developmentu, czy, czy w ogóle pisanie pewnych bohaterów pod fabułę, jak to nieraz e, mówimy. No bo tak, no przyjrzymy się właśnie im po kolei. Mamy Mayera Ofermana, czyli takiego, czyli taki totalny archetyp e, bogatego Żyda, mędrca, jednocześnie założyciela właśnie naszej grupy łowców, prawda? Zresztą e, tutaj w postać Mayera wciela się Al Pacino, więc już sama osoba takiego uznanego aktora nadaje tej postaci takiej, m, takiego nobliwego wydźwięku, nie? E, Mamy y, głównego bohatera, Jonaha, y, w którego wciela się Logan Lerman. Taka trochę wariacja na Petera Parkera, prawda? No bo to jest taki nieopierzony nastolatek palący zioło i sprzedający komiksy. O, no i on właśnie... Peter Parker nigdy by nie palił zioła. <laughs> <laughs> Dlatego mówię wariacja, ale słusznie, słusznie. W każdym razie, wiesz, no, on jest tym takim nowym e, narybkiem, nie? trafia pod opiekę Majera, no a dalej to jest, mam wrażenie, jeszcze tylko bardziej. No bo właśnie, Roxy, czyli trochę taka foxy, brownowa heroina, która z jednej strony walczy z naziolami, ale też właśnie z rasizmem, bo tutaj jest jakiś taki wątek czarnych panter, delikatnie e, zaznaczony. No i właśnie, wspomniany Loni, czyli taki śmieszny, ale jednak e, typowy, taki głupkowaty, podrzędny aktorzyna, prawda? No i w końcu czarnoskóra agentka FBI, e, która sta jest konfrontowana z tym swoim takim e, toksycznym środowiskiem pracy, zdominowanym no właśnie przez białych facetów. Tam zresztą e, Mili w ogóle e, mówi chyba w jednym z pierwszych odcinków, że byłoby jej dużo łatwiej, gdyby e, miała brzuszek i łysinę, e, to wtedy by ją wszyscy traktowali e, z, z dużo większą powagą. No i właśnie, z jednej strony mm, są ci bohaterowie... Yy... Obdarzeni pewnymi konkretnymi atrybutami, ale z drugiej strony też nie mogę się oprzeć w wrażeniu, że, że trochę jednak gdzieś tam jest taka, taka atmosfera właśnie realizowania ich pod kątem konkretnych stereotypów. No, mamy też świetną postać Joego, ale skoro jest Azjatą, no to jasne, że będzie symbolizował całą, całą tragedię wojny w Wietnamie, prawda? Także. To, to miałam taką rozkminę, bo z jednej strony właśnie ci złole są trochę bardziej niuansowani, a ci dobrzy w takim totalnie komiksowym, a przez to też umownym sznycie... Jak ty to widziałeś? No, wiesz co, ja się zgodzę i nie zgodzę. Najpierw zacznę od tego, dlaczego się nie zgadzam. <laughs> dlatego, że mówisz, że ci złole są niuansowani, ale to, żeby zobaczyć to niuansowanie, my musimy wejść na poziom konkretnych scen na no, konkretne mhm. pomysły, rozwiązania fabularne. Jak nie wiem, w drugim sezonie mamy bodajże siostrę Harriet, która też staje przed nazistą, na którego... Bardzo długo polowała, i, i to, co tam się dzieje. nie? I, I wiesz, i można by powiedzieć, że faktycznie z perspektywy tego rodzaju scen, że e, tych złoli nam się pokazuje właśnie w taki m, pogłębiony sposób, ale to jest, to jest właśnie, mówię, ten kontekst pojedynczych scen, bo z drugiej strony hmm. mamy, nie wiem, panią pułkownik, e, e, która jest główną zwolką w pierwszej odsłonie. No, przecież to jest. Komiksowy archetyp po prostu pięknej, wyszczekanej kobiety, która matronuje tutaj półbogom z aryjskiej krwi zrodzonym, więc po prostu to jest, to, to już bardziej komiksowe by nie, nie mogło być, nie? więc to, to moim zdaniem to nie jest jakby problem, jeżeli uznamy to za problem tylko i wyłącznie jakby tych, tych dobrych postaci, łowców naszych, tylko mm -hmm. ogólnie tych wiodących postaci, które gdzieś tam popychają nam całą tę historię do przodu. I też ja mówię, że trochę się nie zgadzam, bo ja osobiście z tym problemu nie miałem, ale to wrócę mm -hmm. do tego za chwilę i powiem dlaczego z Dobra. kolei rozumiem, że to może być problem i dlaczego się zgadzam. Bo faktycznie tutaj jest <laughs> pewna grupa postaci, która totalnie jest niewykorzystana. No tak jak mówisz, nie? taki Joe to, no, to jest raczej postać, która no, jest takim chodzącym archerystwem typem. Tak samo Roxy. No, ona y, wygląda bosko, ale poza tym to niewiele mam wrażenie, że no właśnie, tutaj jej postać o to chodzi, się no. rozwija. Wiesz to tylko dopowiem, mm -hmm. o co mi chodzi. Po prostu, y, właśnie, szczególnie w przypadku Roxy, odniosłam wrażenie, że ta postać została napisana tylko po to, żebyśmy się, żebyśmy się my uśmiechnęli aha, to jest wariacja na Foxy Brown. Mm -hmm. nie? Że, tak. że tak, to tak, jest tak. taka współczesna Pam Greer. Y, I z tym miałam problem, że jakby na poziomie samej fabuły, czy, czy jakieś tam podjary z oglądania, spoko, nie? Że, że fajnie się oglądało, jest jakby super gdzieś tam postacią ciekawą, znaczy, trochę zaprzeczam w tym momencie sama sobie, ale chodzi mi o to, że oglądało się ją fajnie, ale no właśnie, z tyłu głowy miałam cały czas taką myśl, że ona powstała tylko, tylko po to, żeby być właśnie tym, aha, współczesna Pam Grier. I, I mówię, ja mogę zrozumieć ten problem, bo tutaj przy części postaci to jest. No na przykład, nie wiem, jak mamy e, e, Mili i e, o Jezus Maria, zapomniałem jego imię w tej chwili i Marea, e, e, czy Mindy, przepraszam, i Maria, no to na przykład mi się wydaje, że to ich małżeństwo e, przechodzi jakiś tam rozwój i ma fajną, fajnie napisaną relację. E, Offerman też jest e, jakby dużo lepiej napisany, nie? E, ale znów, z kolei na przykład moja ulubiona siostra Harriet, no to jest w zasadzie też synonim agentki MI6. I, i, i tylko to, że ona chodzi w habicie, no to to jest taki w zasadzie trochę rodem na eksploatacji właśnie koncept. Także <grym> ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ja rozumiem, że to może być pewien problem, ale z drugiej strony na obronę takiego podejścia Mhm. i tego, że te postaci są tak napisane. Powiem coś innego. Ten serial w pierwszym sezonie jest tak napakowany wydarzeniami, postaciami, konceptami, e, różnego rodzaju pomysłami, e, różne płaszczyzny historyczne, że wydaje mi się, że m, gdybyśmy my mieli jeszcze dostać e, jakiś rozwój e, wszystkich tych postaci, to by nie, <grym> nie, by było, nie za dużo. To by było za dużo. Tego by się nie dało zrobić. Dlatego wydaje mi się, że one są takimi wyrazistymi e, tropami, żebyśmy my mogli właśnie się jakoś łatwo ich złapać, że widzimy Joe'ego i jego przebitki z flashbacki z Wietnamu i mniej więcej wiemy jaką, jaką on jest postacią, tak? To samo z Roxy, to samo z Harriet. Nam wystarczy, że usłyszymy, że ona była w MI6 i my już nic nie musimy więcej wiedzieć o, o tej postaci i Raczej ta grupa, zwróć uwagę, w tym pierwszym sezonie jest pisana jako pewien bohater zbiorowy i ta dynamika tak, relacji dokładnie. jest oparta nie na ewolucji, rozwoju poszczególnych postaci, tylko na dynamice grupy. Na zmieniających się układach, zaufaniu, mhm. czy, czy braku zaufania pomiędzy członkami grupy, na różnych pomysłach, jak realizować misję i tak i tak dalej. Ja powiem więcej. Na Obronę takiej tezy, że to by było za dużo i że ta właśnie pewna skrótowość, ten pewien taki pociągnięty grubą kreską rys tych postaci, to był dobry pomysł, mhm. mamy drugi sezon który chyba po krytyce właśnie tego elementu w pierwszym sezonie, nie wiem kompletnie jakby dlaczego, nagle tutaj główny twórca i scenarzysta zdecydował, że my musimy dostać post-factum niejako historię powstania łowców. Właśnie z większą podbudową, z większymi retrospekcjami poszczególnych postaci. I ja uważam, że to jest jedne, jeden z dużych problemów tego drugiego sezonu, bo to jest niepotrzebne. To, to, to, to naprawdę uważam, że to był błąd i tam są też fajne patenty, fajne sceny, fajne jakieś pomysły mm -hmm. ale to nie było potrzebne ja już z tymi postaciami właśnie się zżyłem i nie, nie potrzebowałem wiedzieć dokładnie jakby co doprowadziło że taki Loni znalazł się pod skrzydłami Offermana, nawet jeżeli scena ich spotkania jest, jest doskonała i, <laughs> i, i znów Znowu Josh Radnor piękny, tak. Tak, pięknie się komediowo może <laughs> może popisać, nie? więc y, ja y, zgadzam się, że to może być problematyczne, tak y, konkludując ale osobiście nie miałem z tym problemu i wydaje mi się, że to było też zrobione z dużą dozą świadomości ze strony twórców y, w tym pierwszym sezonie, że to jest tak poprowadzone i mówię, można oczy o, oczywiście było oczekiwać więcej, ale to znów no, to by się odbyło kosztem czegoś kosztem mniejszej grupy na przykład, nie wiem, mniejszej różnorodności tych postaci albo wycięcia pewnych wątków, no, to jest jednak i tak intensywna historia upchana po brzegi, bo, bo te 10 odcinków to jest naprawdę mnóstwo wydarzeń, jak na tak, no jednak dosyć krótki serial. Rzeczywiście tak jest i w drugim sezonie możliwe, że problemem jest też to takie zbalansowanie czasowe tych, tych scen względem nowej akcji, że tak powiem, że rzeczywiście te retrospekcje są najczęściej wydłużone, podbudowane scenami, które jakby zupełnie nic nam nie wnoszą, prawda? Tym bardziej, że przypomnij mi, oni kręcili drugi sezon już ze świadomością, że to będzie ostatni. Z tego, co pamiętam, to tak, to kręcili ze świadomością, że będzie ostatni, no i ja dlatego tak uważam, że to był błąd, no, jednak dostali osiem odcinków mhm. na pewne zamknięcie tej historii, no a tu Tutaj ja uważam, że tu są trzy główne problemy w tym sezonie, jeden sobie zostawię na y, koniec może albo na inny wątek, Dobrze. ale dwa to jest właśnie poziom retrospekcji, no bo dostajemy y, retrospekcję z powstania łowców i dostajemy retrospekcję wątku y, Mayera Offermana, które w ogóle są niepotrzebne, bo przecież my mieliśmy konklu konkluzję tego wątku w finale pierwszego sezonu. No Absolutnie nic tam nie było, potrzeba więcej, a tutaj podejrzewam, że z dobre 15-20% drugiego sezonu to jest retrospekcja dotycząca Ofermana. No mówię, no też tam są fajne elementy znów, ale no fabularnie ja nie rozumiem tej decyzji ze strony showrunnera. E, tak, momenty, gdy właśnie Oferman e, poluje na Pewnych osobników. Jeszcze tu może nie będziemy zdradzać wszystkiego. Zrobimy taką mini, mini sekcję spoilerową na sam koniec. Albo scena w sklepie, nie? To też. Pewnie. Albo scena w sklepie, mhm. dokładnie. Więc jakby te elementy są rzeczywiście fajne, gdy widzimy, że on tą taką swoją umiejętność tropienia wykorzystuje też w taki sposób. Jeżeli chodzi o retrospekcję, to powiem Ci, że mi chyba gdzieś tam najbardziej gryzła się cała historia Joego, która w jakiś mhm, taki tak. przedziwny sposób została wydłużona jakby tutaj najciekawsze wydaje mi się zostało powiedziane w pierwszym sezonie, uh -huh. czyli właśnie e, Joe, e, mężczyzna, który e, doświadczył tam traumy obozu przesiedleńczego, e, który był gdzieś tam traktowany w sposób bardzo no, rasistowski w Stanach Zjednoczonych, a mimo wszystko e, dał się, znaczy sam się zaciągnął e, do armii po to, by wyjechać do Wietnamu, no i e, wiemy, że cierpi z powodu tych właśnie flashbacków i jakby to było dla mnie zupełnie wystarczające, żeby gdzieś mi tam zbudować tą postać, prawda? A no tutaj właśnie w drugim sezonie mamy to jakoś tak w przyziemny sposób rozwleczone w jakimś zupełnie dziwnym kierunku, dlatego właśnie cię jeszcze chciałam podpytać, czy, czy, czy drugi sezon kręcono już z myślą o tym, że to będzie ostatni, bo rzeczywiście ten czas można było zagospodarować zupełnie inaczej. I jeszcze wrócę do tego, o czym powiem Czyli, że właśnie łowcy są najciekawsi jako, jako grupa i w momentach, gdy obserwujemy dynamikę zmieniającą się pomiędzy konkretnymi relacjami, bo tutaj tych osób jest jednak trochę, no i rzeczywiście ci bohaterowie wobec siebie w różny sposób gdzieś tam rezonują, powiedzmy, to ja jeszcze powiem więcej. Wydaje mi się, że poszczególni łowcy to jest pewien paradoks tej historii, zyskują w momentach, gdy ich wątek zahacza gdzieś o, o postać Travisa, czyli tego takiego mhm, wiesz, tak. złola od czarnej roboty. No, dla mnie postać wybitna i powiem ci, że, że bardzo dobrze. że... też napisana totalnie grubą kreską, nie? Bo to jest tak, z tak, kolei ale... taki mhm. neonazista z wyboru po prostu jak, jak tylko Aryjska może być. uroda. <laughs> I powiem ci, że ja bardzo żałuję, że, że jakby e, kamera, uwaga kamery skupia się właśnie na pułkownikowej, która jest trochę taką kruellą e, momentami. Tam nawet jest taka scena, gdy ma takie wielkie dogi obok tak, siebie, tak, tak, tak. łaciate, nie? I okej, okay, to jest fajne, to wygląda ładnie, ale, ale rzeczywiście to ma taki bardzo komiksowy sznyt. Natomiast Travis, no jest turbo przerażający. Powiem ci, że mimo tego przerysowania ja miałam ciarki oglądając go w prawie wszystkich scenach. No chyba ta scena w lodziarni to jest, to jest mój taki e, mhm. top, bo on tam, wiesz, z uśmiechem na twarzy tą biedną e, dziewczynę, e, no też ewidentnie imigrantkę o jakichś tam hinduskich korzeniach e, E, gnębi e, w taki bardzo wyrafinowany sposób. E, I wydaje mi się, że to jest, e, to jest to co się sprawdza w łowcach. Pokazywanie takiej m, z, takiego znormalizowanego e, rasizmu, jakieś tam znormalizowanej, znormalizowanego negatywnego sposobu postrzegania jakby tych osób z innych grup społecznych niż, niż biali Amerykanie, prawda? Więc no i właśnie, gdy łowcy gdzieś tam... A poczekaj, gdy... to wpadnę ci tylko w słowo, mm -hmm. zanim przejdziesz dalej. Wydaje mi się, że ja rozumiem dokładnie, dlaczego trawiście tak przeraża, bo właśnie nie wiem, może trudno jest, wiesz, w to, że powstaje nam kolejna rzesza, a takich trawisów to mamy mnóstwo napęczki Dokładnie w świecie tak. tu i teraz. I wiesz, i, i dlatego ta postać jest tak przerażająca, bo to nie jest przecież gość, który, nie wiem, jest wyznawcą po prostu rasy aryjskiej, czy, czy czegokolwiek <laughs> takiego, tylko to, to nie jest taki ideolog prosty, tylko on jest właśnie takim trochę rasistowskim Takim dubkiem, który wydaje mi się, że zaczepił się pod to konkretne ugrupowanie, no bo widzi, że ono gdzieś tam ma zbieżne z nim interesy i zbieżne cele. No a to mówię, a to, to, to, to się dzieje tu i teraz, nie? Spójrzmy sobie na Europę, w ilu krajach się borykamy z różnego rodzaju, mniej lub bardziej o takiej proweniencji, y, ugrupowaniami mm. politycznymi, więc to mówię, to jest coś, co, co musi budzić jakby przerażenie taką bliskością, pomimo tego, że no akcja z serialu o, już rozgrywa sto. się w latach 70. Otóż to i to jest e, też dowód na to, że e, twórcy, scenarzyści, showrunner, gdy chcieli, to umieli bardzo dobrze łączyć ten właśnie komiksowy sznyt e, z takim e, bardzo takim przejmującym realizmem, no bo jeżeli już jesteśmy przy Travisie, no to warto wspomnieć e, scenę w więzieniu, prawda? Tak, tak, tak, dokładnie. On e, werbuje w pewien sposób nowych e, członków w swojej gdzieś tam e, nazwijmy to w cudzysłowie sekty, prawda, że, że szuka właśnie tych, e, tych wkurzonych, białych facetów, prawda, tam on nawet w jakiś tam przefajny, znaczy przefajny, taki przeciekawy sposób to ujmuje, że e, on myślał, że tutaj będzie e, no w ogóle gnił w pierdlo, nie, a, a okazało się... Tak, dokładnie. Okazało się, że, e, że to miejsce ma ewidentnie potencjał i, i rzeczywiście to jest coś fajnego, bo pokazuje, że mm, no, od, od tych lat 70. Niewiele, niewiele się zmieniło. Fajnie, że w ogóle rozmawiamy o tym dzisiaj, akurat, gdy, gdy my z Jerem rozmawiamy, jest dzień po zam próbie zamachu na Donalda Trumpa, gdy po prostu wszelkie jakieś takie skrajności polityczne podnoszą łeb. Więc rzeczywiście, jakby wracanie myślami do, do takiej postaci, która jest, tak jak powiedziałeś, pisana wybitnie grubą kreską, to jednak dociera do takiego po prostu e, sedna problemu, prawda, mhm. że, że po prostu, no, te, tak jak e, powiedział e, teraz oczywiście nie pomnę nazwiska, jeden z więźniów Auschwitz, że Auschwitz nie spadło z nieba, prawda, Aha. więc e, tutaj mamy no jakby kontynuację, e, czy, czy raczej rozwinięcie tej myśli, że, że, że te właśnie takie drobne, e, drobne przejawy jakiegoś tam właśnie podejścia takiego do, do innych osób mogą urosnąć do rangi właśnie e, czwartej rzeszy, bo o tym też jest ten serial. No dobra, bo tutaj rzeczywiście trawis nam trochę, trochę czasu zajął. A jak jest w ogóle z, tą, z tym wątkiem zemsty? Bo jakby dużo tutaj mówimy z perspektywy złoli, czyli właśnie potrzeba kreowania czwartej rzeszy, czy, czy, czy w ogóle rasizm, czy antysemityzm, czy wszelakie jakieś tam negatywne właśnie konotacje. A Łowcy są rzeczywiście historią o, o, o zemście, o fantazji, o krwawej zemście, którą jakby dzierżą właśnie, ocalali z, z Holokaustu. I powiem Ci, że mnie bardzo ciekawi jakaś taka krytyczna konfuzja, którą przejawia wiele osób. Jakby sam fakt, że są to żydowscy bohaterowie, był jakimś takim Pewnym, pe, pewnym sposobem e, naruszenia, pewnego jakiegoś status quo, czy, czy w ogóle właśnie jakimś czy, czymś, co nie wypada. Tutaj e, na potwierdzenie swojego, e, swojego takiego argumentu e, przytoczę takie krótkie zdanie, które, na które raz trafiłam e, w jakiejś tam anglojęzycznej publikacji, poświęconej e, konkretnie Bękartom wojny. E, autor pisze takie oto słowa. To tylko przemoc dla zemsty, a nie dla dobra niewinnych, którzy cierpią. Gdy tylko brutalna żydowska fantazja o zemście traci cel ratowania życia, nie staje się lepsza niż brutalna fantazja nazistowska. I powiem Ci, że gdy ja przeczytam te słowa, to miałam jakieś takie... Potężne, potężne zdziwko, i potężną jakoś taką. Jakieś, jakieś takie wytrącenie z równowagi, bo tutaj nam się otwiera takie potężne pole do dyskusji na temat, wiesz, takiego właściwego zachowania idealnej ofiary, prawda, w kontekście filmowych obrazów o traumie Holokaustu, czyli że osoby powinny zachowywać się w taki, a nie inny sposób. Powinni, wiesz. Zresztą pojawia się nawet taka dyskusja w tym serialu, że najlepszą zemstą jest albo dobre życie, albo zemsta, nie? Więc tutaj rzeczywiście jest to temat, który recenzentów bardzo mocno poruszył, więc też się chciałam na tym chwilę zatrzymać. Jak to z tą zemstą jest? Czy, czy to jest w końcu, czy ten serial jest jakimś romantyzowaniem przemocy, czy, czy raczej ostrzeżeniem przed jej konsekwencjami? Bo powiem Ci, że fajne według mnie jest jest to, że tutaj poszczególni łowcy prezentują trochę inne podejście względem tego, co robią. No właśnie ta różnorodność podejścia, wydaje mi się, jest kluczowa, i z tego też względu wydaje mi się, że nie można w ogóle mówić tutaj o romantyzowaniu. A to, że to jakby może być problematyczne, no, umówmy się zawsze historia o zemście jest moralnie dwuznaczna. Nieważne, czy będziemy mówili mm -hmm. o, o Rape and Revenge, o którym wy opowiadacie, opowiadałyście w pierwszym sezonie Kobiet Eksploatacji, czy w jakichś klasycznych filmach zemsty za śmierć kogoś, czy właśnie w, w przypadku łowców o, o zemście rozumianej na nazistach, no bo to zawsze jest rzecz ambiwalentna moralnie, nie? No, na ile osoba skrzywdzona może sama wymierzyć sprawiedliwość? Nie? To, to, to, to umówmy się w świecie, gdzie jednak przynajmniej hasłowo zabójstwo zawsze jest potępiane, no to, to mhm. jakby sytuacja, gdzie ofiara nagle będzie brała sprawę w swoje ręce, ona musi budzić pewnie skądinąd e słuszną ambiwalencję właśnie w odbiorze, ale to nie powinno jakby nam zaburzać odbioru tego serialu, bo właśnie on bardzo ciekawie podchodzi do tego wątku zemsty i w ogóle podejścia też osób, które przeżyły do tego, co było. Wiesz, tutaj mm -hmm. mamy, nie wiem, wątek Szymona Wizentala i jego. No właśnie, bo on z, się tu dosłownie z... pojawia Ta, jako on Szymon Wizental. On się tutaj dosłownie <laughs> pojawia i mamy przecież wątek jego pewnej interakcji z Majerem i z łowcami, co już nadaje, jakby, kontekst, czy tematyzuje w zasadzie trochę tę dyskusję, nie? Czy, mhm. czy ścigać na zasadzie tylko stawiając ich przed obliczem sprawiedliwości, czy ścigać, ale od razu biorąc sprawy w swoje ręce. Tak? To, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że my widzimy właśnie, jak różne, różne postaci podchodzą i do samej zemsty, no i do tego, co jakby robią. I też, jak, jak różne motywacje za tym stoją. Nie? No, to widzimy naszego młodego bohatera, przecież, który no, wchodzi do grupy łowców w zasadzie trochę przypadkiem. No i Johna początkowo przecież ma bardzo długo wątpliwości co do tego, co robią i, i, i dlaczego i czy te metody są słuszne. I tutaj tych postaci, które właśnie tematyzują ten dylemat, jest więcej. To wypływa w wielu rozmowach. Nie? Czy, czy powinniśmy, czy to jest słuszne, że, że tak, czy może inna metoda by była dobra, więc wydaje mi się, że tego jest na tyle dużo, że to, to nie jest historia właśnie na zasadzie takiej, wiesz, kul zemsty, że no będziemy fajnie, nie wiem, z shotgunami wchodzić do, do domu jakiegoś tam na ziola, rozwalać Szalom go i tyle. Fuckers, tak, tak, dos, dosłownie, tylko, <laughs> tylko, że po prostu tutaj jest i pokazana ambiwalencja całej tej sytuacji i też konsekwencje, w tym negatywne konsekwencje, nie? No bo to się, ta, ta, ta droga zemsty, ona się odbija na wszystkich i to też, co ciekawe, w różny sposób, więc no mówię, wydaje mi się, że pod tym kątem też raczej cały serial staje dosyć na wysokości zadania i takie trywializowanie Całej sprawy na zasadzie no, jakiejś upiornej fantazji. No to to, to jest właśnie no. Bardzo po podejście do tego, do tego tematu. No właśnie, bo nie masz wrażenia, że jakby to zniuansowanie tematyki zemsty zupełnie umykało wielu recenzentom, bo ja przyglądając te teksty miałam wrażenie, że każdy właśnie pisze o tym, że to jest takie brutalne, że to jest taka fantazja o mordowaniu na zioli i w ogóle, i w ogóle. a Jest dokładnie tak jak mówisz, dostajemy tutaj... Mm, Cały ten temat bardzo, bardzo e, właśnie zniuansowany, pokazany z różnych perspektyw, no bo tak, no bo cały czas mamy tą konfrontację, czyli karać ich zgodnie z prawem, czy, no mówiąc brutalnie, zabijać. A jeżeli zabijać, to czy to pozostaje bez wpływu na nas, mimo że zabity został zły człowiek. No tutaj wątek mili, która zabija biskupa, dawnego nazistek, co powoduje w niej wiele jakichś tam bardzo moralnych rozkmin na zasadzie czy jestem dobrym człowiekiem. A zwróć uwagę, jak ten coś wątek takiego. jest poprowadzony, bo tutaj to jest właśnie też z w zasadzie ta kwestia ym, sprawiedliwości, nie? bo tu, tak, tu w dokładnie. zasadzie ten, ten wątek mili, on jest też właśnie bardzo nietuzinkowo prowadzony, bo w zasadzie my najpierw widzimy yy, to jak ta y, sprawiedliwość działa w praktyce i yy, jak bardzo czasem y, sprawiedliwość rozumiana jako litera prawa rozmija się z y, tym takim ludzkim poczuciem sprawiedliwości. No właśnie i teoretycznie masz świadomość, że wiesz na papierze wymierzyłaś sprawiedliwość, no ale czy to wymierzenie sprawiedliwości ma rzeczywiście jakiś potencjał taki oczyszczający, czy rzeczywiście to jest coś, co przyniesie ci satysfakcję. No to jest fantastycznie, fantastycznie dopowiedziany wątek do całego tego tematu zemsty, prawda? Zresztą cały, cała postać Johny, czy Johna, nie wiem jak to odmieniać, mniejsza, też wydała mi się o tyle ciekawa, bo stała się jakimś takim punktem wyjścia do zastanawienia się, e, czy jakby nasze życiowe doświadczenia e, mogą być wytłumaczeniem dla podejmowanych przez nas decyzji, no bo Johna jest kolejnym pokoleniem e, jakby, wiesz, ocalałych, prawda? Mm -hmm, tak. e, więc on bezpośrednio nie doświadczył tej e, traumy wojny, holokaustu. E, to doświadczenie jest właśnie zapośredniczone z poprzez pokolenie babci, czy nawet samą stratę rodziców, prawda? No, a, no i właśnie, on jest konfrontowany z resztą łowców, przede wszystkim z Mindi i Marejem, czyli takim już dojrzałym, żydowskim małżeństwem, które z jednej strony właśnie straciło syna, a z drugiej strony samo ucierpiało w taki, a nie inny sposób. No i jak bardzo nasze doświadczenia życiowe mogą gdzieś tam determinować decyzje, jakie podejmujemy. Dlatego no, ten temat zemsty wydawał mi się dużo bardziej zniuansowany, niż mogłoby gdzieś tam wynikać z takich powierzchownych recenzji, tym bardziej, że tutaj też mamy nawiązanie do w ogóle żydowskiego folkloru i opowieści o Golemie, prawda? Uh -huh. I, i, I to też pokazuje, że, że, że jakby ten serial był... Mocno zaczepiony w, w jakimś konkretnym e, doświadczeniu, w konkretnym sposobie przepracowywania pamięci, a nie był tylko e, jakąś taką formą e, przegiętej atrakcji, co oferował chyba szczególnie humor, który no, w tym e, serialu jest pierwszorzędny. Wydaje mi się, że nie tylko. E, poprzez postać właśnie Luniego, już przez nas wspomnianego, ale nawet jakieś takie gry słowne typu, nie wiem, koszernostra czy, czy jakieś takie poszczególne zdania, szczególnie wypowiadane przez Mayera, który mówi do Johnny, że powinieneś częściej czytać Tore, to oryginalny komiks albo moment, gdy pokazuje mu w pierwszym odcinku swój numer osobowy, obozowy przepraszam, i mówi mu, że to jest liczba panienek, z którymi więc to, są, to jest w moim odczuciu zderzenie takich dwóch światów, tej, takiej naprawdę autentycznej traumy całego pokolenia, całego narodu i takiego efekciarskiego, efektownego humoru, który też jest jakimś tam sposobem radzenia sobie właśnie z tym pierwszym. A ci mi się wydaje, że ten humor, którego dotknęłaś, to jest też jeden z elementów, który spowodował, że ten serial jest trochę nieczytelny dla części widzów i części mm -hmm. krytyków i wydaje mi się, że też dlatego część ludzi jest tak pogubiona oglądając właśnie Łowców, bo to jest bardzo eklektyczne dzieło i właśnie w tym, że mamy te konteksty wszystkie historyczne, mamy dużo akcji jakiegoś kina szpiegowskiego, przygodowego, bo tutaj nie wiem, odcinek w banku to jest niczym heist mówi, na przykład, nie? Tak. I, I tutaj mamy... Częściej realizowany jakiś właśnie motyw. Nie mamy odcinek z infiltracją fabryki, no, który jest właśnie y, jako żywo przeniesieniem jakiegoś, właśnie tylko dla orłów w, w, re, w realiałowców, więc mamy takie realizacje tropów gatunkowych, a z drugiej strony mamy właśnie, tak jak wspomniałaś, y, bardzo dużo humoru i to humoru, który może się wydawać bardzo gruby, a czasem wręcz nie na miejscu, nie? no bo na przykład <laughs> ten, ta scena z Ofermanem, ona jest fantastyczna. Natomiast ona dla części ludzi może być obrazoburcza, no bo to jednak jest coś, co by się wydawało, że to jest takie... No, Dotyka takiej świętości. Tak, nie? tak, że to jest po prostu tak bardzo nie na miejscu, że już bardziej być nie może, ale wydaje mi się, że to, że ten humor tutaj jest, to właśnie powoduje, że to jest taka przyprawa która i taki trochę klej dla całej tej opowieści. Wydaje mi się, że gdyby ta tonacja była poważniejsza, to też... Tak mi się przynajmniej wydaje, ja to tak czułem, że te właśnie wątki historyczne, te rozkminy bardziej takiej poważne, one by nie wybrzmiewały. Ten humor jest często takim wentylem bezpieczeństwa, nie tylko dla postaci nie tylko właśnie dla tych ocalałych, którzy czasem tylko w taki sposób potrafią sobie radzić w, sytuacji, w danej sytuacji, ale także też właśnie dla widzów, którzy no czasem są konfrontowani z bardzo nieprzyjemnymi sytuacjami, wątkami I, i właśnie czasem ta taka humorystyczna scena może gdzieś tam dać nam trochę te, te, taki wentyl bezpieczeństwa w ramach tej opowieści. I ja się zgadzam, że tutaj i dobór aktorów, właśnie ten timing aktorski powoduje, że właśnie dobrze się te dowcipy ogląda, to jest dobrze napisane. Ja nie miałem z tym problemów, no ale tak jak też trochę w zasadzie różne te wątki poruszaliśmy, to, to mhm. mogę to tutaj akurat w tym miejscu jakoś tam podsumować, że wydaje mi się, że to może być naprawdę jeden z takich dużych problemów odbiorców. Nie? że jednak wydaje mi się, że dużo łatwiej przeciętnemu widzowi jest zasiąść do produkcji, która jest bardziej jednolita gatunkowo. Nie? Jeżeli mamy coś, co już miesza nam konwencję, no to w którymś momencie to, to może powodować, że ludzie będą się odbijać. Nie? To, to Ja nawet trochę podając przykład test ze stajni Amazona, ja to widzę trochę na przykładzie Chłopaków i, i to, mm -hmm. jak ewoluuje odbiór tego serialu, gdzie y, na początku <laughs> wszystkim się wydawało, że to jest taka y, o y, satyra po prostu na superbohaterów, tylko bardziej krwawa i, i pikantna, a y, jak ten serial z sezonu na sezon staje się coraz bardziej um, wyrazisty w, w swojej w, krytyce kapitalizmu w, różnych prądów polityczno-społecznych i tak dalej, no to coraz więcej ludzi ma problem z tym, że właśnie, że nie wiem, że, że jest ten humor, że jest to przegięcie I, i wydaje mi się, że to jest właśnie też trochę kasus łowców, nie? Że m, gdybyśmy mieli bardziej m, Jednolity ten serial, nie? Gdyby to była mhm. po prostu przygodówka taka sensacyjna, albo gdyby to było właśnie bardziej dzieło historyczne, nie bez tego naddatku e, fantastycznego, e, tylko po prostu, nie wiem, bardziej skupione na polowaniu, na prawdziwych nazistów i tyle, nie? To, to pewnie on by się y, lepiej oglądał dla szerszej publiki. No ale, nie wiem, ja uważam, że akurat y, y, takie podejście tutaj, mimo wszystko, mimo na przykład pewnych moich problemów z drugim sezonem, ono procentuje i wydaje mi się, że to przesądza, że to jest dzieło w jakiś sposób interesujące i, i, i takie, które można właśnie oglądać nawet nie raz, nie dwa, tylko sobie wrócić do tej produkcji, gdzieś tam sobie nad pewnymi rzeczami jeszcze reflektować. Tak, ja wróciłam po dwóch latach i rzeczywiście na pierwszy sezon spojrzałam jeszcze przychylniej, na drugi może trochę mniej, ale no to już e, machnijmy ręką i tak już e, zbliżając się e, pomału do, do finału, no to rzeczywiście... E, można tak podsumować, że ten taki dysonans tonowy i, i mieszanie stylów, no rzeczywiście zniechęciło większość recenzentów, ale wydaje mi się, że to też była pewna konwencja świadomie obliczona przez showrunnera, którym był, bo chyba nie powiedzieliśmy jeszcze. E, już tutaj podaję nazwisko. David Weil, który powiedział coś, co mi się spodobało bardzo. Mianowicie, że e, on miał doświadczenie z jakimiś tam produkcjami historycznymi, z, jak, z jakąś formą e, właśnie takiej lekcji historii, takiej czytankowości. I on bardzo tego chciał uniknąć. E, stąd też właśnie taki, a nie inny wygląd tego serialu, prawda? E, dwa, wydaje mi się, że mimo jakichś tam moich po, pomniejszych, większych zarzutów co do właśnie wykorzystania tej komiksowości, to wydaje mi się, że łowcy też się sprawdzają jako taki trochę inny głos na temat figury w ogóle, mówiąc brzydko, Żyda w popkulturze, mhm. który często kojarzony jest właśnie z takim bezwolnym tłumem, masą idącą prosto na rzeź, prawda? No a czy, czy, czy w najlepszym wypadku, jako romantyczni bohaterowie, jakoś tam z Góry skazani na śmierć. No a tutaj rzeczywiście, właśnie przez ten taki komiksowy anturaż, mamy oddanie sprawczości tym bohaterom niejednoznaczny sposób i wydaje mi się, że, że mimo wszystko udało się nam chwycić tę właśnie niejednoznaczność, no ale fakt jest taki, że, że recenzenci rzeczywiście no, byli bardzo wzburzeni. Takie najlżejsze zarzuty dotyczyły chociażby tego, że właśnie ta różnorodność tonacji sprawiła, że serial nie sprawdza się jako zarówno produkcja gatunkowa, jaki rodzaj hołdu. Ja bym z tym polemizowała, mhm. bo wydaje mi się, że ja gdzieś też. tam na tych obydwu płaszczyznach w jakiś sposób się, się sprawdza. No jasne, drugi sezon jest totalnie pośpieszny i w ogóle zrealizowany w jakimś dziwnym kluczu, no ale są tam też jakieś takie wątki, które, które mogą się podobać, prawda? Mhm. I tutaj jeszcze tak, finał finałem, to taka króciutka sfera, myślę spoilerowa, więc jeżeli jesteście jeszcze przed sensem i nie chcecie sobie psuć niespodzianki, no to tutaj stawiamy kropkę, a zapraszamy osoby, które jednak spoilerów się nie boją, bo tak właśnie słowem podsumowania. Wydaje mi się, że całą taką paranoją trochę krytyczną wokół tego serialu jest to, o czym pisałam ci nawet w naszej prywatnej rozmowie, czyli jakiś taki bunt wobec tego, że Al Pacino sam nie będąc Żydem, gra Żyda. I wiesz co, ja czytając jakieś takie zarzuty, zastanawiałam się, czy, czy ludzie oglądali ten serial do końca. No bo przecież e, całą puentą łowców, słuchajcie, jest to, że e, Majer Offerman to tak naprawdę oszust. E, podszywa się e, właśnie e, pod Żyda, a tak naprawdę z byłym nazistą, który odpowiada za śmierć babci e, Johny i jej właśnie ukochanego, prawdziwego Majera. E, I zastanawiam się też, czy to, nie był jakiś, ta, czy to nie była jakaś taka zbyt odważna przewrotka fabularna, która mogła wybić trochę z rytmu no bo wiesz tutaj przez cały sezon oglądamy poczciwego dziadeczka prawda a tu w finale bank no jednak nie jest tak oczywisty no i wiesz jeszcze na dokładkę tutaj też spoiler dostajemy Hitlera w finale pierwszego sezonu więc tak się po prostu zastanawiam czy to już nie było trochę za dużo a ci Wiesz to to na pewno nie pomogło w odbiorze, bo wydaje mi się, że te, te <grym dwa <grym elementy to są właśnie y, też te y, kamyczki, które powodują, że y, łowców jest y, tak trudno sklasyfikować i, które, i dlaczego ten serial część ludzi y, będzie odrzucał właśnie jako, y, y, jako przegięcie całościowo. Nie? Y, y, ja to kupuję, bo wydaje mi się, że w ramach y, y, jakby całego... Y, Pomysłu na ten serial i tego, jak on jest zrealizowany, to przynajmniej wątek Majera działa dobrze, bo on jest wydaje mi się dobrze obudowany. On jest sensownie umocowany. I on stanowi też emocjonalną puentę, bo kiedy to wszystko wychodzi, to jest, jest też zebranie mocne. wielu nitek, które przez cały sezon gdzieś tam były zbierane I, i po prostu to jest rzecz zaskakująca, szokująca, ale ona ma rację bytu. No tym bardziej, że to w sumie znów jest taka rzecz bardzo mocno ambiwalentna, no bo my w tym mm -hmm. momencie już niby wiedzieliśmy, jak tę postać oceniać, a tak naprawdę to, ta jedna przewrotka też pokazuje, jak czasem jedna informacja o człowieku, jak wpływa nam na jej ocenę. No bo w teorii jako szefłowców, no to... to Kim naprawdę był Majer, tak naprawdę no, nie miało Prawda? żadnego znaczenia, nie? No, <grycia> tak. bo, bo jednak robił to, co robił i, i tyle, nie? I teraz, na ile tutaj to były właśnie, nie wiem, próba odpokutowania za swoje winy, a na ile to była, nie wiem, próba może odsunięcia, się, tak, odsunięcia od siebie, odpowiedzialności, to już jest inna kwestia i o tym możemy dyskutować. Ale wydaje mi się, że ta przewrotka była ciekawa. Co do Hitlera, ja uważam, że to... Do kier. Najważniejszy Hitler yy, popkultur. Tak. Yy, na cie... I tu mam wątpliwości, bo wydaje mi się, że suma sumarum raczej ten drugi sezon pokazał, że nie było pomysłu na tę postać. W tym sensie, że... Tak, taka wiesz, typowa karykatura, tak, nie? Tak, tak, że on się pojawia yy, w finale tego pierwszego sezonu i właśnie to, to, to jest ten trzeci problem, który ja mam z drugim sezonem, że niby on się kręci wokół porowania na Hitlera, ale yy, tak naprawdę tu tutaj nie dzieje się nic ciekawego, bo ta postać Hitlera jest nieciekawa. No to, że tam, nie wiem, w którymś momencie wychodzi, że on tą biedną Ewę Braun traktuje, bo pułkownikowa to Ewa Braun. Uwaga, to już kolejny spoiler. No to, to, to jest jakiś tam ciekawy rys tej postaci, nie? Że, że on jest po prostu antypatyczny i niesympatyczny w zasadzie do samego końca i, i dla wszystkich. Natomiast, no mówię, no nie było specjalnie dobrego pomysłu na tę postać, na cały ten wątek no wiesz, ten też porwanie Joe'ego też totalnie bez sensu wydaje mi się w tym jakieś drugim pranie sezonie. mózgu, tak. Tak, jakieś pranie mózgu, nie wiadomo w zasadzie jakby po co, dlaczego no i, i, i jakby puentą tego wątku jest jeszcze ten proces ja raczej bym powiedział trochę nieszczęsny bo wiesz, to też może być realizacja pewnej fantazji nie, no bo umówmy tak, się... Sprawiedliwości tak, systemu. Tak, że, że jednak nie udało się uciec w kule, w bunkrze, tylko, tylko po prostu <laughs> nie wiem, że stawiamy Hitlera jako sprawcę całego zła właśnie na procesie, ale wydaje mi się, że to nie do końca to, to, to, to wybrzmiewa tak, jak chyba twórcy sobie chcieli. No mówię, z tym wątkiem ja osobiście mam trochę problemów. On mi nie psuje całego tego serialu, ale no, no wydaje mi się, że jest to rzecz najbardziej dyskusyjna jest trochę taki, taki, taką formą dydaktyzmu, takiej oczywistej właśnie historycznej czytanki, że no, co by było, gdyby oczywiście system by spełnił swoje założenia. Więc teoretycznie niech będzie, ale praktyce mogłoby wyjść lepiej. Rzeczywiście w drugim sezonie ciekawiej, ciekawiej od Hitlera wybrzmiewa postać Hawy, czyli Jennifer Bason tak, Lee, która Fantastyczna jest... Fantastyczna no, Też grubą krechą, ale ogląda się przepysznie. Jeśli chodzi o tą relację Hitlera i Ewy Brown, to powiem Ci, że jestem ciekawa, na ile ona będzie czytelna dla osób, które jakby w ogóle nie znają historii tej relacji, bo mhm. wiesz, mając z tyłu głowy świadomość na jakiej zasadzie ta relacja wyglądała, że nie wiem Ewa Braun w rzeczywistości była zapatrzona w Hitlera jak w obrazek, czy coś, że, że i w ogóle, wiesz, sam fakt różnicy wieku i wiesz, mając, mając to, to, tą świadomość z tyłu głowy, dostrzegasz tutaj tą przewrotkę fabularną, czyli że Hitler tak naprawdę dręczy pułkownikowo, czyli Ewa Braun, a nie mając tej wiedzy historycznej, wydaje mi się, że, że raczej ten wątek wybrzmi w taki bardzo nijaki sposób. W każdym razie no to jest tylko kolejny dowód na to, że, że drugi sezon jednak nie dowozi. Szkoda, szkoda w ogóle, że ten serial został anulowany, bo rzeczywiście pierwszy sezon miał bardzo, bardzo duży potencjał na serial, który mógłby potrwać kilka sezonów. Może... 3-4 i byłoby akurat w sam raz, no ale niestety stało się jak się stało. Krytycy rzeczywiście byli bardzo oburzeni. Instytucje również były oburzone. Dyrektor fundacji UST Shoah, Steven Smith ostro skrytykował program i powiedział, że Amazon absolutnie nie może go przedłużyć na drugi sezon, więc to były reakcje po pierwszym sezonie. Mhm. Muzeum Auschwitz Polskie też bardzo, bardzo krytykowało tą produkcję właśnie za ten taki fantazyjny rewizjonizm e, pewnej, pewnych kwestii. No ale właśnie, tutaj e, też mi się takie już finalne, finalne e, pytanie na koniec e, nasunęło. Mianowicie, czy o historii e, możemy opowiadać tylko w taki sposób bardzo dokumentalny. Czy jakby samo operowanie fikcją jest z definicji czymś złym, czy jednak tutaj istotniejsze są w ogóle intencje twórcy. Bo znowu fajnie, że omawiamy tę produkcję po omówieniu z Bogusią Tatuażysty z Auschwitz, bo to są rzeczywiście dwa bieguny podobnej tematyki, bo tatuażysta z Auschwitz e, też fikcjonalizuje pewne, pewne sprawy, no, ale był sprzedawany jako, jako historia prawdziwa, prawda? jako świadectwo ocalałego. Natomiast e, łowcy nie roszczą sobie praw do tego, aby być traktowani jako produkcja historyczna. Raczej jako e, fantazja na temat historii, o czym już mówiły, mówiliśmy. E, David Weil w ogóle jest wnukiem e, osób ocalałych z Holokaustu, więc to doświadczenie jest mu no, no bliskie, po prostu, po prostu bliskie, prawda? I bardzo podobało mi się to, jak on tłumaczył swoje podejście do tej historii, że on nie chciał wyciągać jakichś prawdziwych doświadczeń, żeby ich w pewien sposób nie wykorzystywać, nie nadużywać, że po prostu nie chciał, jakby na ekranie formułować obrazów prawdziwej czyjejś traumy, czy, czy konkretnej prawdziwej osoby. Stąd właśnie ten bohater zbiorowy, o którym opowiadamy. prawda? I czy to według ciebie cała ta taka trochę paranoiczna reakcja na to, jak ten serial wygląda, nie jest też pięknym jakby komentarzem do tego, o czym bohaterowie w tym serialu często mówią, czyli e, każdy ma swoją prawdę i każdy ma prawo do swojej prawdy na zasadzie, no, że druga osoba nie może decydować o tym, jak ty pewne kwestie postrzegasz, bo czy to nie jest jakiś też paradoks tej paranoicznej reakcji, że potomek osób ocalałych z Holokaustu jest krytykowany za takie formowanie historii swoich przodków? Nie wiem, jakoś to mi się bardzo tutaj nie spinało. Czy wiesz to, ja ci powiem tak, że ja z jednej strony nie dziwię się reakcją, nie wiem, instytucji bo to, że Muzeum Auschwitz będzie prostowało nieścisłości jakieś historyczne, to, to jest oczywiste ja bym tego od nich oczekiwał. Natomiast mhm. na pytanie, czy my tylko o historii możemy mówić w stylu faktograficznym, ja mam jasną i twardą odpowiedź i konsekwentnie to mówię od lat, absolutnie nie. Ja wręcz mhm. jestem zdania, że my, nam potrzeba jak po prostu tlenu, a być może szczególnie w naszym pięknym kraju, właśnie trochę zejścia z tej patetyczno- historycznej wizji e, historii, podchodzenia do historii e, na kolanach, e, bo wydaje mi się, że ona dla m, części widzów e, może być dużo ciekawsza e, właśnie w takiej formie. E, bo wiesz, bo e, e, Jasne, tu mamy, o czym rozmawiamy prawie dwie godziny. Dużo podkolorowania, hmm. dużo różnego rodzaju czasem absurdalnych, przegiętych pomysłów, dużo rzeczy, które z faktami nie mają wiele wspólnego, ale równie <grych> dużo właśnie realnych, historycznych wydarzeń, problemów i tematyzowania pewnych kwestii. I wiesz, na przykład dla, nie wiem, dyskusji z kimkolwiek, z, nie wiem, z jakimś młodym człowiekiem, albo ze znajomym na przykład, to wydaje mi się, że tacy łowcy mogą być ciekawszym punktem wyjścia w rozmowie, czy nawet, ośmielę się nawet coś takiego zasugerować, że nawet może w kontekście edukacyjnym, żeby, nie wiem, pokazać mhm. dzieciakom na lekcji historii jakiś jeden odcinek łowców i opowiedzieć im, czy podyskutować z nimi o kontekstach na, na takim przykładzie, niż wiesz, taka Yeah. <laughs> bogojczyźniana, serwowana z <laughs> tak. pozycji klęczącej, historia, gdzie nie możemy sobie pozwolić na żadne odstępstwo, co samo w sobie często jest odstępstwem, bo jakby wiemy, że karty historii nie są czarno-białe. To, to, to jest po prostu, i, i, czy powinno być jasne jak słońce dla każdego, kto czyta podręcznik historii, że nie tylko prawda staraja jak świat obowiązuje, że historie piszą zwycięzcy, ale mhm. także ta historia i podręczniki od historii, one są pisane inaczej, w zależności od tego, kto je pisze, w jakim kraju i tak dalej, i tak dalej. I z tej perspektywy ja naprawdę nie uważam, że takie popkulturowe podejście do historii jest czymś złym. To, to jest nie wiem, ja chociażby na tegorocznym animatorze widziałem film animowany, taką rock operę, która mhm. też wychodziła od prawdziwych historycznych wydarzeń w Japonii i poświęcała tym wydarzeniom chyba z pół filmu, a później zamieniała się w zasadzie w Dosłownie w historię zespołu rokowego w XIV-wiecznej Japonii, gdzie, wow. soli gdzie solistą był przeklęty dzieciak, dla którego muzyka miała dosłownie transgresyjną, transgresyjne znaczenie, i w tle była historia. I, I ta historia była podana na tyle interesująco i na tyle też czytelnie, że wydaje mi się, że nie wiem, dla Japończyków to jest coś, co oni świetnie będą się w tym odnajdywać. I ja tak ilekroć oglądam tego rodzaju produkcje bo mhm. czasami mi się zdarza, ilekroć właśnie widzę coś takiego jak łowców, to trochę sobie wzdycham, że mówię, że jest zbyt mało tego rodzaju kina e, także u nas, a, a już w ogóle naprawdę nie rozumiem zarzutów, że nie powinniśmy tak podchodzić do historii. Właśnie tak powinniśmy też uczyć ludzi historii, tylko właśnie być może nie, nie zostawiać ich bez kontekstu. Nie? To, to te, Otóż, Tego to. rodzaju dzieła najlepiej wydaje mi się będą działały właśnie jako pewien punkt wyjścia do rozmowy. No właśnie i myślę, że to jest doskonała puenta na zakończenie naszej rzeczywiście prawie dwugodzinnej rozmowy. Wydaje mi się, że, że, że właśnie dotknąłeś sedna problemu, czyli aby opowiadać dobrze o historii, to, to chyba trzeba opowiadać z różnych perspektyw i w różny sposób, bo... Też chodzi o to, aby no, rzeczywiście e, zachęcać w ogóle do tego, żeby kolejne pokolenia gdzieś tą historię chciały poznać, e, więc wydaje mi się, że jakiś taki potencjał e, właśnie propagatorski w Łowcach e, jest. Jak jest naprawdę, to już musicie e, przekonać się sami. Wydaje mi się, że udało się nam gdzieś tam dotknąć e, sedna tej produkcji, jej e, niejednoznaczności, e, jej uroku, bo rzeczywiście urok tu jest. E, no i cóż, e, wydaje mi się, że e, wypada teraz powiedzieć tylko do następnego, bo pod koniec miesiąca e, na platformę Prime e, trafi film, bardzo podobnej estetyce, uh -huh. mianowicie Ministerstwo Niebezpiecznych Drani Gaja Ricciego. Po raz kolejny dostaniemy taką grupę zawadiaków polujących na, na zoli. Także myślę, że też, też spotkamy się z Jerem w internetowym studiu, żeby sobie trochę popowiadać, jak ta historia została przedstawiona przez Ritchiego. A dzisiaj mówimy Wam e, dzięki za odsłuch, e, śmigajcie e, do oglądania łowców, bo wydaje mi się, że warto skonfrontować e, się osobiście z tym, jak historia jest mo modelowana właśnie w tej produkcji. Także Jerry, raz jeszcze dzięki, dzięki. i do usłyszenia. Tak, do zobaczenia, cześć. Hej.